Noce też w kontestacji W ogóle noce ostatnie Tym razem Niech sobie płynie muza Chris Rice w tym momencie Taking my fingers through my hair I close my eyes and I leave them there And I yawn inside and, and slowly fade away Deep enough to dream in brilliant colors I have never seen Deep enough to join a billion people for a wedding feast Deep enough to reach out and touch the face of the one who made the love I feel and all the peace do I ever have to make up Awakened by a familiar sound a Clumsy fly is buzzing around He bumps the screen and he tumbles down He gathers about his wits and pride and tries again for the hundredth time Cause freedom calls from the other side And I smile and nod And slowly drift away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 is pouring over my soul see the lambs and the lions playing i join in and i drink the music holiness is the air i'm breathing and my faithful heroes break the bread and answer all of my questions not to mention what the streets are made of my heart's held hostage by this love and these brilliant colors i have never seen i join. Out and touch the face of the one who made me Deep enough to dream in brilliant colors I have never seen Deep enough to join a billion people for the wedding feast Deep enough to reach out and touch the face of the one who made me Know the love I feel and all the peace Do I ever have to wake up? Do I ever have to wake? We have to leave. piękne dźwięki rozpoczynające noce na odwyku w środę zaczną się... Czy co ja gadam? Ja co coś się zaszam. Nie, doraz ostatni w tą środę będą, bo nie będzie ich już za tydzień. Buh, bu. Gdzie jest bu? A, przepraszam. Coś źle ustawiłem. Sekundnie. O, jakie małe... O, dobrze, dobrze. Było małe tąpnięcie, ale już będzie... Jest! Aha. Aha. Jak powiedział jeden człowiek, kiedy umarł, napisał sobie na swoim nagrobku, nie żebym ja się wybierał jakoś, ale nigdy nie wiadomo kiedy, to napisał, żyłem z wami, kochałem z wami i nie wiem, co, jadłem z wami. A teraz żyjcie, kochajcie i jedzcie sobie sami. No, więc w sumie... Chyba przeginasz Jisus. Nie, nie, chyba nie. Także dzisiaj są nocy na odwyku i jak już są, to niech są, niech się rozwijają pięknie Odwy odwyk. Odwyk to taki program, gdzie postanowiłem pogadać coś tam od Biblii. No i sobie go prowadzę już od dwóch lat i co jakiś czas nowe rzeczy dochodzą. Przypomnę, jaka jest historia odwyku. www.odwyk.com, jak ktoś nie wie, co słucha i czego, to, to niech zerknie szybko na www.odwyk.com, nie więcej się zorientuje. i tak powiem, jaka była historia. No to tak fajnie wiedzieć, nie? Jak się takie rzeczy zaczynają, bo tutaj wielu ludzi, widzę na czacie, są już czat, jest na stronie www.odwyk.com, w ogóle od tego zacznę i w czasie audycji będzie można dzwonić, ale na chwilę dajcie mi powiedzieć parę rzeczy. Eee, o bo niektórym rwie strasznie, no ale niech się chwilę porwie, porwie się. Jeżeli komu się rwie na www.justintv albo na www.odwyk.com, to niech przejdzie na www.contestacja.com. Dlaczego? Bo tam jest samo audio. Tam jest samo audio i nie rwie. To dla tych wolniejszych ludzi. Dobra, no i no co na odwyku. Jak się to zaczęło, powiem wam, bo to jest bardzo ciekawa historia, bo może się to powtórzy kiedyś. No, yy, zacząłem od początku. W ogóle odwyk, www.odwyk.com. Ten serwis się zaczął od tego, że robiłem masę krytyczną. To jest nieprawdopodobne. Robiłem kompletnie głupkowatą rzecz, yy, z, bez żadnej przyszłości, bez myślenia o tym, że coś z tego wyjdzie, nie wyjdzie, coś jeszcze zarobię, nie zarobię. to po prostu tak dla jajs robiłem przy okazji. Ja byłem sobie programistą. No i tak zrobię. No i co robiłem? Coraz bardziej mi wciągało gadanie, gadanie po końcu stwierdziłem, że no nudzi mi się już trochę gadać o samych głupotach. Znaczy nudzi, to mi się nie nudzi, dalej sobie pogadam, ale fajnie też coś poważniejszego zrobić i myślę sobie, na czym ja się znam? Chociaż trochę, żeby o tym pogadać. No ja wiem, na komputerach, ale to nudne, w pracy mam. Zjedziemy, o, jest ważna rzecz, która, na której mi zależy. Dwie ważne rzeczy. rzeczy. Doszedłem w tamtym okresie do, do filozofii ze sobą, do, doszedłem do jakiegoś ładu, i ład polegał na tym, że yy, odkryłem, że są dwie rzeczy dla mnie ważne. Dwie, Wolność i Bóg. Niekoniecznie w tej kolejności, nie. I y, co do spraw wolności, zwiększania sfery wolności w ogóle dla każdego w życiu człowieka, no to tym się zajmuje w różnych miejscach, na przykład w serwisie kontestacja.com, tak? Ale na odwyk, na, na odwyku się właśnie zajmuje tym drugim, czyli Bogiem. No to dosyć ważna rzecz jest, nie? E, czciciel Złotego Cielca mówi na czacie, jedno z drugim jest sprzeczne. No, to się tak wydaje właśnie, ale gdzieś był też odcinek już którymś na www.odwykom, gdzie wyjaśniam, dlaczego to nie tylko nie jest sprzeczne, ale to jest zbieżne. To jest zbieżne ze sobą zupełnie. No, w każdym razie w, tej, w tym moim podejściu do Boga i do wolności jest absolutnie zbieżne. Wszystko się zaczyna zbiegać w całość. Ja jestem spójną osobą. Nie mam rozerwania jak, za przeproszeniem, znaczy, za przeproszeniem, jak nie przymierzając Janusz Korwin-Mikke, który dochodzi do paradoksów, bo usiłuje pogodzić rzeczy, które są sprzeczne ze sobą, rzeczywiście. Ale ja nie mam tego problemu. Mi się to wszystko. Jak im bardziej się zbliżam do Boga, tym bardziej jestem wolny. Im bardziej jestem wolny, tym bardziej mnie to zbliża do Boga. Po prostu i w tym samym stronę. No, ale odwyk się zaczął od tego, właśnie, że chciałem, zacząłem robić podcast, nie? I tak po prostu audio, a potem. Dochodziły nowe rzeczy. Wymyśliłem, że dodam wideo, żeby była moja morda. To takie bardziej osobiste jest, żeby ludzie widzieli, że to ja mówię, to nie jakiś redaktor gdzieś tam, to taki zwykły ja. A potem doszło do tego, yy, że pisałem. To to później poszło. Nie, potem chyba doszły Noce na Odwyku. Nie wiem, ale w którymś momencie pojawiły się Noce na Odwyku, czyli program, gdzie nie tylko nagrywam, ale gadam na żywo z ludźmi, no. Chodyn mówi na czacie, ale wideo to słabe. No, że słabe, brzydki jestem. Jakby był ładniejsze, było lepsze. Ale nie macie lepszego mnie na razie. Niektórzy próbują, ale ja jestem i tak na razie the best. No, Ale nie jestem taki piękny. No może, może kto inny będzie. Może jakaś dziewczyna w końcu się pojawi. Ale doszły dwie rzeczy. Jedno to było pisanie felietonów, co powiedziałek. Całkiem ciekawe to urosło. Bardzo się cieszę, bo ja wolę pisać właściwie. Najbardziej z tych wszystkich rzeczy nagrywania to się wolę pisać. No i piszę sobie i dobrze. Jest, to jest ta nowa rzecz. Druga rzecz, trzecia rzecz to są noce na odwyku, które właśnie są po raz ostatni teraz, bo ja, ja nie jestem takim człowiekiem, który siedzi na dupie prawda i robi to samo, jak mu coś wychodzi. No, ja szukam nowych rzeczy, lepszych. Jeżeli się coś jedno nie wychodzi, ut utknie w martwym punkcie, no trudno, zostawiam, robię coś nowego. I Nocy na Odwyku nie będzie więcej, nie będzie, to są ostatnie. Po ostatnich Nocach na Odwyku już stwierdziłem, że nastąpiła masa krytyczna i dalej Nocy na Odwyku będą się psuć. To osiągnęliśmy maksimum i potem już nie można. Trzeba w odpowiednim momencie kończyć, tydu szczęść już szczytu kariery i koniec. Na czacie znajdują się różni ludzie, którzy mówią, na przykład Dewu mówi, znaczy się, że Martin chce, poś chce poświęcić więcej energii na co innego. No więc DW nie wiem jeszcze na co. Ale pewnie tak. Coś zamiast nocy na odwyku coś innego jest potrzebne. Nie wiem co jeszcze, ale nie tak jest. To nie tak ma. Coś musi coś inaczej być. O co chodziło w tych nocach na odwyku? No ja miałem taki pomysł. Pomysł miałem taki, że ja nie mam bladego pęcia, co wyjdzie z tego. Bo nikt tego nie próbował. Nikt nie robi, zauważcie, jest w sieci dużo stron w internecie kościołów, bo to teraz taka moda, kościoły się obudziły, że trzeba być nowoczesnym i dawaj, robią strony w internecie, na których przeważnie nie ma nic ciekawego, umówmy się, no, nic. kazania są, pastorów, których nikt nie słucha, oprócz tych, co i tak przychodzą, na te nabożeństwa jest chory, no to se słucha na stronie. No bo one ogólnie są nudne dosyć, nudne są. No jak znasz tego pastora, to się zachwycasz, bo oho, fajny pastor. Albo księdza, albo kogoś tam. Ogólnie są nudne raczej. I poza paroma wyjątkami mało kto potrafi mówić tak, żeby nie zanudzić wszystkich na śmierć. No Pawlukiewicz umie mówić bardzo fajnie, tak. I parę tam innych osób, ale niedużo, nie? O, no i więc moje, te strony jest na kiep. Ale żeby wpaść na pomysł, że robimy spotkania, na których gadamy na żywo, na żywo, z łaczami to chyba nie wpadnik W każdym razie nie kościoły żadne, nie? No, więc mówię, nikt tego nie próbował, więc się na niczym nie miałem wzorować, więc nie wiedziałem, co wyjdzie. Wyjdzie, nie wyjdzie. No i o to, co widzicie dzisiaj. Nie? że sobie siedzimy i gadamy. Ja nawijam, a wy możecie dzwonić przez Skype na numer odwyk.com albo 222-195-321 i możemy sobie o czymś pogadać. A o czym mieliśmy gadać? No i właśnie tutaj może ten problem z nocami jest taki, że nie mogłem sprecyzować do końca o czym mamy gadać. Znaczy to, że ja miałem swoje plany, to ja sobie miałem, ale chodzi o to, że tu będą dzwonić różni ludzie, a ja nie wiem, co mi powiedzą. I tu był problem. I ten problem spowodował to, że muszę dziś skończyć nocę na odwyku, bo to idzie nie w tą stronę, w którą ja chcę, żeby poszło. Dobrze, więc zanim powiem... Yy no Szkoda, właśnie ludzie piszą. Zanim coś powiem dalej, to ja przypomnę sobie, powiem, że na stronie www.odwy.com są blogi się pojawiły, mój też, między innymi taki główny. I ostatnie wpisy, pod tym jak napisałem, że dziś są ostatnie, nocy na odwyku, dziś 23 lutego, to. No to ludzie fajnie piszecie, w większości bardzo fajnie. I wiem, że szkoda, no mi też jest szkoda, no, że ja się cieszę jakoś, że, że fajna rzecz jest, miałem z kim pogadać w środy że nie wiadomo było, co się stanie. Duż tutaj przez, przez te miesiące, które były noc na dwóku, naprawdę różni ludzie dzwonili i mówili o naprawdę ważnych rzeczach, osobistych bardzo też. Na to liczyłem najbardziej. No, ale potem e, się zaczęły robić jakieś dyskusje takie bardziej teologiczne i ja już mam tego dość, powiem. E, no, ale może po prostu chodzi o to, że jestem zmęczony za bardzo w środę już chyba o tej godzinie. I może to jest mój problem, że nie dałem rady zapanować na tym i przypilnować, żeby się dyskusja toczyła dobrym torem. Może, może, może. A może po prostu to jest trochę za dużo ludzi i za mało mnie, żebym, żeby to się w ogóle dało jakoś prowadzić w sensowny sposób, tak żeby każdy mógł co, co powiedzieć, co chce, a jednocześnie nie miał poczucia, że Martin kontroluje to wszystko, jakaś sekta, kieruje tą rozmową. Zresztą i tak mi się obrywało, po prostu... No trochę dość tego, że mi się obrywa, za cokolwiek nie zrobię. Jak pozwalam gadać, to się obrywa, że jest chaos. Jak nie pozwalam gadać, to się mi się obrywa, że jestem sekta. I Zawsze nie? się ktoś przyczepił, jak będzie chciał, bo zawsze znajdzie o co. Tym bardziej, że jak jest taki kontrowersyjny temat, jak gadanie o Biblii i Bogu, o kościołach, że po prostu to jest pole minowe. To, że ktoś zaczyna w ogóle taką dyskusję na żywo bez żadnej kontroli, to jest chyba samobójstwo. No ale ja mówię, lubię wyzwania. No i na czacie, znaczy w komentarzu powiedział Hubert, na przykład mówi, no mi mam nadzieję, że kiedyś powróci ten cykl. Może, może kiedyś powróci ten cykl, jak się zastanowię i może mi się coś uda nie wiem ustalić kiedyś, ale na razie jeszcze nie wróci. Hoss mówi, a ja uważam, że to wszystko przez, przez za duże teoretyzowanie, mówi, no dobrze mówi, zaczęliśmy się staczać, tak jak Kościół przed reformacją, czyli bawiliśmy się w to, ile aniołów wejdzie na szpilkę. Za mało życia, za dużo teorii, Pozdrawiam. I tak skończył komentarz ostatni się. A właśnie, dobrze. No to tyle. To już wyjaśniam, nie? Czy nie wyjaśniam? E, Bing na mówi? Martin, to jak serwer na cesie. Niby jesteś admin, ale nigdy nie panujesz nad ludźmi. <laughs> no jak się gra, to się nie panuje. gadam z ludźmi, to trudno jednocześnie panować. Wiecie, właśnie powiem wam technicznie, jak to jak to działa. Więc tak, mam otwarte, raz, dwa, trzy, cztery, 5, sześć, siedem, osiem, dziewięć okienek, dziewięć programów różnych, w tym jakieś ukryte, to nawet ich nie liczę. I chodzi o to, że muszę wszystko kontrolować, muszę kontrolować głośność, muszę kontrolować głośność, mikro, głośność mikrofonu, tym tutaj pokrętłem, głośność całości tutaj w Windowsie w okienku, i oprócz tego muszę cały czas nawijać, nie mogę przerywać, muszę jednocześnie czytać, mówiąc, czytać to, co mówicie, mówiąc jednocześnie, jednocześnie z kimś gadać przez Skype'a, robiąc te wszystkie wy, wyżej wymienione rzeczy i jednocześnie tutaj można takie techniczne duperele robić i poprawiać, czasami napisy tutaj zmieniać, takie rzecz podgłaśniać muszę. No i przy tym wszystkim, przy tej robocie, która normalnie w studiu robią trzy osoby, Jedna odbiera, jedna jest od nadawania spraw technicznych takich i trzecia tylko się skupia na mówieniu. Od tego wszystkiego ro robię ja, jeden biedny. Muszę się rozstroić, po pierwsze. Po drugie, nadaję tutaj, gadam sobie z wami, przez dwie godziny bez przerwy o 23. Tego w żadnym radiu się nie robi. Robi się przerwy co 20 minut, co 15 minut, co pół godziny maksymalnie. Musi być przerwa, bo człowiek wariuje, nie panujeż nad tym. Ten kto prowadzi, pamiętając o tym, że on robi tylko jedną trzecią tego, co ja tutaj. No więc mówię, po, po iluś miesiącach tego po prostu nie mam siły zwyczajnie, już więcej, więc sorry. <gum> Ogamin znaczy wrzucaj czasem jakieś piosenki. O, może jakieś piosenki wrzucać. Ale piosenki muszę przygotować sobie też wcześniej. A no, mógłbym właściwie. No, ale jak są piosenki, to potem się mniej gada. No Dobra. Co tam jeszcze ludzie mówią? Co to jest dzień okienę, kontrolowanie audiobrazu, do tego gadanie, prościzna, dawaj kol. E, chodź ponadawaj trochę. Zapraszamy Cię na kanał na Justin TV. między innymi z powodu takich ludzi jak Call0.pl. Mam tego dość zwyczajnie, bo z, z, łatwo przyjdzie, powie po prostu sobie, a tam łatwo nie ma sprawy. Ja bym to zrobił z palcem, w odwłoku. No, więc, więc mi się nie chce. To weź i zrób, okej. Okay. Wygrałeś, rób. Teraz Ty, bo ja już nie będę. Więc on, no Kamil mówi, ale on żartował ten Call0. No, ale co mnie to obchodzi? Powiedział, nie? Trzeba uważać, co się mówi. Żartował. Ja pinkole. To, to se żartujcie inaczej, jak się, się tak żartuje, to się potem tak kończy. No to może się... Warto dorosnąć trochę, nie? Przestać żartować. Jak czasami już to może przynieść jakieś efekty, takie jest, takie sobie. No, także nie, no, ostrożnie tam zżartowałem. Nie, no poważnie to jest męczące, nie, że się tam nie znam na żartach, ale po prostu męczy, jak cholera, takie komentowanie. I teraz będzie w ramach przerywnika to, co dzisiaj Becia robiła. Chodź, Becia, pokaż. To jest jedwab. Jedwab to jest. Dobra. Na jedwabiu Becia pomalowała. Co to są? Tu musisz widzieć, tu patrz. Jakie ładne, mówi Jose Nyszyn na czacie i ma rację, to jest bardzo ładne, bo to jest jedwa prawdziwy od jedwabnika. Je... No i biedronka. Odwykowa specjalnie dla was zrobiłam biedronkę. Tak jest biedronka. To, to, co nie ma ogonka. Tu. Biedronka, która nie ma ogonka. Bardzo ładna. To jest ogonka. Ta biedronka jest najlepsza ze wszystkiego. Ostateczna, o, biedronka. Dziękuję. No, więc przez, te przez ten czas na tych nocach na odwyku się właśnie fajne zwyczaje wyrobiły, na przykład biedronka się zrobiła tu. Popularność biedronki wielka. Biedronka już jest kultowa, bo biedronka przeszła do mema. To z jest mem, czy jak to się tam nazywa? Mem miasta biedronka. Yy, no, dobra, okej, okay, ale możemy pogadać sobie o czymś, a nie tylko o samym odwyku na koniec. Niech to będzie 15 minut, pierwszych to może być wstęp. A teraz może soczność pogadać, może ktoś coś zadzwoni. O, właśnie ktoś dzwoni. I hello, nocy na odwyku. To są... Halo? Halo? Halo, halo, można mówić. Nic nie słychać. Się rozłączył ktoś. Nie wiem, kto to był. Kto to był? On, ona? ono. Nie wiem. Dobra, to dawaj, Marek będzie. Brawo, Marek jest. Stały, no, dzw dzwoniący. Cześć. Znaczy my jesteśmy razem dzisiaj. Cześć. Tak, dziś wyjątkowo razem. Tak, no, bo tak dzisiaj jesteśmy w smutnych nastrojach No dlaczego? Zima, wiem no, Nie, no noce, prawda, ostatnio No to co? Może będzie coś innego Ale czemu ja mam wszystko robić? Ja nie wiem, wszak tak czekają na Ale nie, że czemu masz Zrób wszystko robić? Zrób swoje noce ja sobie ja, Szczerze, no? ja rozmawiałem ostatnio i mówię, że ja bym nie podołał Ja naprawdę podziwiam ciebie, bo ja bym nie podołał technicznie temu No ja też nie podołuję No właśnie podołujesz no, już nie podołuję, bo jak się zajmie technicznie, to się nie zajmuje gadaniem. Podołować to podołujesz, ale ty się dołujesz ostatnio, zauważyliśmy. no to nie wiem. Nie, no nie da rady. Musiałby być technik choćby, żebym ja nie był tak obciążony. Becia. Becia, Becia nie umie technicznie, niestety. Becia To, to się Becia na będzie prowadzić, a ty będziesz technikiem przez jakiś czas. Ale ona prowadzić też nie umie, to, to jest ją przygniecie to straszne. Zadzwoni tutaj ktoś i będzie bluzgać ją i co, biedna. Wtedy nie. Się nie ja... A pamiętasz, Rozumiałe... jak Krzyszman robił Noce na Odwyku kiedyś? No. I co się stało? No co się stało? Zadzwoniłem do niego i przestał. No, i... no mówię, no widzisz, jeden telefon wystarczy. No. Tak Ale nie, z Becią kiedyś rozmawiałem na ten temat i mówiła, że bardzo chętnie poprowadzi. Becia mówią, że poprowadzisz chętnie. Co znaczy, że ja nie umiem prowadzić? Ja, ja prowadziłam prawniczka i, i nagrałam odwyk no ja... ostatnio. I... Ja cały czas mówię, że ty dasz umie. radę, a. Właśnie, że umiem. No, Widziałam bycia może. bardzo fajnie, ci wyszło jedno i drugie. Więc. Znaczy, na offline to taka była słabsza. Offline była słabsza, tak, prawda. Na żywo Ale tam cały czas był chomik y głównym bohaterem, <głos> no tak dobra. się wydawało. A offline była słabsza. Dobre było. Nie, była. Na, odwyku, na odwyku, na odwyku był chomik. Coś zdało, Dobre tak? było na odwyku, co było Nie, niech. Do, nie. Miał świetną. No, no, właśnie, mówię. A mnie to była audycja chomika. Co wy chcecie od chomika? <śmiech> nie, no właśnie chomik fajnie był. Jako ozdoba był chomik. No kto... przepraszam cię bardzo, pewnie cię zrobić zbliżenie. Ozdobą się robi. A <śmiech> to był na chwilkę tylko on, chomik. Nie, no nie, że bardzo fajnie. Chomik był. chciał mieć swój moment. Moment y, kontaktu ze słuchaczami też. No więc przemyśl, może po prostu Becia poprowadzi. No niech Becia no. prowadzi, no niech kto chce prowadzi przecież. Może by się tak pomóż w tym. <śmiech> No ale to no? znowu będę ja robił wszystko, to się jak Ale co ty, <śmiech> tak Maciej? To wszystko za będziesz robił. Nie za tydzień będę spał wreszcie. No? Nie wolno. <śmiech> nie, nie wiem, co będę robił, bo się wezmę i zastanowię, co mogę robić. No sam wykupy by były fajne, gdyby się nie. E, gdyby nie było takiej presji na jedną osobę, po pierwsze, jak po drugie, gdyby się nie zaczęły rozłazić w, stro, w kierunku takich dysput teologicznych, których ja nie lubię. Bo nie o to mi no dobra, Martin, ale przepraszam Cię bardzo. Zbigniew że... Wodecki dzwonił. Goodness gracious. <głos> wiesz co, powiedziałbym takim brzydkim slangiem młodzieżowym, dlaczego no. nie masz na to wy, prawda, tak jak miałeś wcześniej. Bo jak no mnie nie zacząłeś jak... się za bardzo przejmować. I... Jakby się nie będę przejmować, to to będzie się nie nadawało. Właśnie na tym cały urok polega, że się przejmuję, że ja się angażuję w Ale nie, w to. No. ale zacząłeś za bardzo. No wiesz? nie można za bardzo się przejmować. Tak będzie. No może... za bardzo mnie kochasz, kochaj mnie mniej. Jezus za bardzo nas kocha. Przejmuje się, e, no. ma... O Martin, no, to wiesz, to tak jak... Za, za, za dużo masz pieniędzy. Tak? No, no, no mówię, nie ma czegoś takiego. No. Nie, no, nie. Wcześniej rzeczywiście wydaje mi się, że miałeś trochę większy dystans. Straciłeś trochę dystans. To jest moje I No, bo się zaprzyjaźniam z ludźmi, bo są tu, przychodzą, gadają. No. Ale nie do ludzi dystans. A do nie czego? To co się dzieje bo do ludzie fajnie, tylko że miałeś dystans do tego, co się dzieje. Olewałeś to tam, nie interesowało Cię już, aż to tak bardzo. Mam olewać, to... nocy na mamy wszystko w dupie pięcia. Pogadajmy o Bogu, ale tak naprawdę nie interesuje mnie, co mówicie, bo i tak to wszystko. Ale no, Martin... Ja nie wiem, o co to, chodzi. Bo chcesz... ja, jak, cię, nie, jak Cię lubię, to uwielbiam też tą Twoją zdolność do odwracania wszystkiego Nie odwracam, ja, ja mam, tylko... Ja mam tak uzmy... samo, Martin, ja akurat Cię rozumiem, bo, bo ja mam podobne uzmysławiam ci, że oczekujesz teoretycznie czegoś, czego się nie da zrobić w praktyce. W praktyce się nie, nie da. Albo się angażujesz, to się angażujesz. Jak się nie zaangażujesz, to wyjdzie kicha. To nie wyjdzie ci dobre. To wyjdzie lipne takie. Nie, bo ty się zacząłeś angażować w to, co się dzieje. Zamiast angażować się po prostu w ludzi. Ci, którzy tam Aha. podtrzymywali to, że było fajnie, to ty się, to zamiast się zajmować nimi, to się zaczęłeś z tymi, którzy po prostu przyszli sobie ponarzekać. No ja ci mówię, zaczęli... że fajnie się teoretyzuje, ale w praktyce, gdybym się zaczął gadać tylko z tymi, co są fajni, to by reszta sobie poszła i by została taka zamknięta sekciarska grupa. Już to przeżywałem wiele razy, jak to działa i też nie chcę czegoś takiego. Musi to zostać otwarte. Muszą być tu nowi ludzie i muszą Zgadzam mieć, się. móc pogadać, powiedzieć, co sobie chcą. No. no ale, ale mówili wcześniej, co sobie chcą i jakoś tak... No mówiłeś, a powiedział to, dobra, to sobie ten i przechodziłeś dalej do tematu, a teraz zacząłeś drążyć bardziej ten temat, że a... Wiesz co, potrafię... dobra, to, to jest bez sensu gadanie. Zrób to i pokaż mi, jak to się robi, bo takie instrukcje dawać to ten, to... Ja rozumiem, że masz dobre intencje, ale to jest bez sensu po prostu, zwyczajnie, bo trzeba wziąć i w praktyce pokazać, jak to się robi, a nie teoretyzować. Ja sam znam teorię tak samo jak ty, że wiem, co powinno być, tylko mi powiedz, jak to zrobić. Pokaż mi to konkretnie. Na przykład. Przyda, Przydałoby ci się miesiąc urlopu na Jamajce. No może. <głos> nie stać <głos> mnie trochę. Jeszcze <głos> ciągle. No. Nie, wydaje, wydaje mi się, Martin, że jesteś przemęczony. Pewnie, że jestem przemęczony. przemęczony, no ale co ja na to poradzę? No potrzebny ci urlop. No potrzebny ci szabat. Nie mogę mieć urlopu. Nie mogę mieć urlopu, bo jest zimno. Po prostu ta zima mnie wykańcza, <głos> bo nie mogę nigdzie wyjechać. <głos> Poważnie, nie mogę sobie odpocząć. Bo siedzę w domu, bo jest za zimno dla mnie. Ja zamarzam, jak wychodzę gdzieś. Muszę mieć ciepło, żeby sobie odpocząć porządnie. No, Aha. I tu problem taki. To mam nadzieję, że się też łączy z odwilżą pogodową. No, shareholder, Odwilż... powiedział, shareholder powiedział jedź do Oaxaca, Martin. No więc bardzo chętnie bym pojechał do Oaxaca z tym, że po pierwsze nie mam pieniędzy. Nie stać mnie to trochę drogie. To jest Meksyk. Po drugie nie mam paszportu. Żeby mieć paszport muszę jechać do Krakowa dwa razy. Z tej Warszawy. Na raz, żeby złożyć wniosek, drugi raz, żeby odebrać Co zajmie du dużo i też drogo. No jest bez sensu ale, ale, Ależ przyjedź, z przyjemnością cię przyjmiemy Gdzie? Do Oaxaca? Nie, no, no do Krakowa Prawda Tak i zagramy w miejscu. No, ale może tak czekajcie, jest tak. bo jest gdzieś ciepło w Europie Może na Sycylię pojadę No, no. Nie Tam nie trzeba transportu myślę. No właśnie, no no to może Może gdzieś, co? Może, nie no. wiem Nie, poważnie gdzieś pojadę Oaxaca jest 29 stopni Dobra, okej, okay, to odbiorę Wodeckiego, bo coś dzwoni. Dobra, to Cześć, to był Marek i Marta. I, mm. Dobrze, ale nie gadałem już tam o mnie, czy się ja jakoś poradzę. Albo nie. O, przestał dzwonić Wodecki. Ale nocy na odwyku to są. Więc tak, przyszło od y, Compassion właśnie, zamknięte, jeszcze nie wiem, co tam jest w środku. Y, message from our sponsored child's pastor. What? Pastor do mnie pisał. Napisali, napisali źle ulicę taki znaczek, bo żyj mi się, nie, ten, rzec kropką, od pastora. Dzieckie, dziecka, pastora. To dziecko ma pastora nagle? Co to jest w ogóle? Nie podoba mi się to już, że jakiś pastor dziecka. Dobra, nieważne, przeczytam to, ale to może jakiś prywatny, może tam coś jest, jakaś karta kredytowa, nie? nic, nie ma, wąglika, nic. No więc dobrze, to sobie później otworzę. A Czerwotel mówi, co za problem paszport wyrobić? No, nie tylko zajmuje czas i zajmuje przejechanie przez Półwolski dwa razy się pociągiem. Cztery razy. Tam z powrotem, tam z powrotem. I taki paszport. Znaczy taki jest. Dobrze. Panie Wodecki. O, witamy. Noce na odwyku. Ostatnie zresztą. Pogadajmy o czymś sensownym. Ech, matki, nie nauczyłeś się. Nie pamiętasz, że to ja byłem Bigniewem? Nie. Nie. A już teraz A. poznaję. No. Yy, więc yy, możesz mi powiedzieć, jak mnie spływać, pogadam ja za to, no. Słabo, buczysz Słabo. trochę. Aha, no to po mikrofon nie pójdę teraz. Nie idź. Nie idź. Nie yy, warto. Tylko, nie no, tylko chcę ci powiedzieć, że no. bardzo fajnie, że w ogóle coś takiego zacząłeś robić. No, przejmiesz no. Power, pałeczkę? pałeczkę? No, nie, nie, ja się na live nie nadaję i nie na <śmiech> No. Na 100% na czasie mojej Martin, to Bier motor i i, turla, i się na Kraków. Nie mam motora, ukradli. Niestety. Też mam. Pe są pewne problemy ostatnio występują. Motor ukradli, jest zima i ten. I nie mam na Meksyk nie mam paszportu. A poza tym dobrze jest, coś tu poradzę. Halo? Teraz Ty mówisz. A to tak, ja. y No i do sobie to kończ, nie wiem, mi to akurat wisi, bo i tak mam tak ułożone, tak ułożone czwartek, że i tak bym na te noce cały nie zostawał. Jak no. uważasz, że trzeba skończyć, no to y, zakończ, no tylko szkoda tak trochę. No to co, za wisi ci czy ci nie wisi? Bo szkoda, ale mi wisi, wiesz co? No co, trochę mi wisi, no ale czasami bym wpadał i to szkoda trochę kończyć, ale to i tak to nie jest to, co było na początku. A co było na początku? Na początku to tu przede wszystkim było mniej ludzi. To dawało hmm. inny klimat. To może powyrzucam połowę. Rzeczywiście było mniej ludzi i było łatwiej dużo przez to? No, tak fajnie. No nie tylko. Ale... To Gór, co mam zrobić? To... Idźcie stąd, nie słuchajcie. Będzie fajnie. Możemy wrócić. No co na odwyku dla 10 osób i, I już. Ale było więcej niż 10, 20 No dwadzieścia było, tak. Teraz jest sto ponad w tym momencie. No i tyle, chciałem powiedzieć, że to było fajne teraz jest Krzyżmar, fajne. Powiedz, powiedz czy zrobisz nocę na odwyku w zastępstwie moim Wiesz co, może kiedyś i to jedno, ale głównie chodzę bo ja, bo ja się do tego nie nadaję Dlaczego? To kto się nadaje? Nie wiem no. ja nie, Nikt nie się nie nadaje dosyć. tak naprawdę, bo nikt tego nigdy nie robił to jest wszystko nowa rzecz to nie ma treningów, nie ma kursów, nie ma studiów nie ma się nawet na kim wzorować no na mnie możecie, teraz macie łatwiej trochę już. Ale z tym, że ja to kiedyś już robiłem i nie za bardzo. <laughs> no, może po prostu za bardzo to odbierasz. Właśnie jak się prowadzi, to się wszystko odbiera bardzo intensywnie, że jak piszesz komentarz i słuchasz kogoś, to ci się pisze bardzo łatwo i luźno. Ale jak ty to prowadzisz, to ten komentarz ma siłę bomby atomowej czasami, nawet jak to jest żart. I, no. I dlatego jest trudno właśnie, bo wymaga... Pre... zniesienia presji dużo większej na siebie. No, jest tylko tyle. No, ale się zadeklarował, że tam będzie, ja coś mu tam mam pomóc. Nie wiem, jak ja nie pomogę. Będzie spokojnie. <laughs> dzisiaj taka załamująca ta audycja jest. No trudno Jeszcze to. No. Co? Co? te nocy na odwyku gdzie no. głupi stacjonarny komputer, gdzie mi się wszystko Teraz mam laptopa i ja to mogę na łóżku usiąść. Znaczy przykryć się ciepłą kołdrą. Ty to kończysz. I nie bierzemy pod uwagę to, że ja muszę rano w tak kwadę. Masz takie wyczucie czasu. <laughs> może będzie coś innego. Może jakieś pomysły na jakiś inny program podobny. Może na żywo, może nie na żywo, może na pół na żywo. Ale musi się coś zmienić, żeby wyeliminować te problemy trochę. Jakoś. Dobra. A, to tak, bo... tak mówi, bo pewnie też bym na twoim miejscu by mnie to przytłaczało. Więc... No, a może po prostu będzie przerwa i rzeczywiście wrócę, ale to na razie nie wracam i nie planuję. Dobra, to cię żegnam, panie Wodecki. No. Miłej pszczółki Maj, dobranoc. To był Zbigniew Wodecki! Brawa! <śla> Hej, ja wiem, kto poprowadzi, tak dobrze na czacie mówi Don Camilo Poprowadzi Tiara Gas. Jestem skrajnie zmęczony, przecież jest rano Co to dopiero mówić, jak jest noc? No to słuchamy w nocach na odwyku kolejnego Halo? człowieka Cześć, człowiek Proszę, Słuchamy w na odwyku Halo? Znowu echo się pojawia Kurczę, mhm. tro... znowu mi się udało. To dobrze? Dobrze, nie? Dobrze, dobrze. Nie? dobrze nie? Znowu mi się udało. Eee, przepraszam, ale muszę sobie tu poprzeciszać i po. Dobra, po to za zaś, to to zadzwonię zadzwonię dobra. za chwilkę, jak się tam uda. To ja odbiorę w tym czasie inny telefon, a u ciebie za chwilę. O, inny telefon właśnie, zgas, wszyscy zgaśli i poszli. No, dobrze, to słuchamy, słuchamy, padałem, Lucas ryf na czacie nocy nadwyku. Dobrze, to ja coś powiem od siebie. Gamil mówi, o, ciężka ta dzisiejsza audycja. No dobra, nie, będzie już takich znowu ciężkości. Yy, no bo ostatnia, nie? To się tak chce pozałatwiać sprawy, różne nam powiedzieć. Może mogę teraz wszystkich poobrażać, których nie lubię na sam koniec, bo i tak już nie będą mieli okazji nic odpowiedzieć, albo coś. Dobra, to dzwoni. Ktoś ja kogoś odbiorę. W nocach na odwyku jest nowy, nocny gość. Gość niedzielny. Halo? Halo? Halo? Pi? No może mnie połączył z kimś, z policją. Ostatnio jakieś były takie żarty. Ktoś, nie? Raz ktoś zrobił żart, że za, dodał chyba mnie do konferencji, kogoś tam do konferencji i nas połączył, ale to było głupie trochę i nudne. Właściwie takie głupie kawały. A właśnie nie wiem, jak ja się tam naciąć na to. Aha, bo tam już byłem w konferencji czy coś. Nie wiem, nieważne, nieważne. Hose Nyszyn powiada na czacie Wy idioci, no widzicie, widzicie Polish Hampli mówi, ciszej nad tą odwykową trumną słusznie, Prze, przyciszymy teraz, minuta ciszy za odwyk albo nie, podzielimy się jajeczkiem no, to jeszcze raz Marek, cześć Marek jeszcze raz, no witam o, lepiej już jest o, lepiej. teraz lepiej, tak? Mhm. Mhm. E ja to chciałem powiedzieć, Martin, że strasznie mi przykro z tego powodu, że rezygnujesz z nocy na odwyku. No. I miałem może taki pomysł, żebyś, kurczę, jak sam się czujesz tak ob obciążony, to żebyś trochę na barki innych przekazał ten ciężar. No chętnie, kogoś. Chętnie, znajdź kogoś. No wiesz, myślę, że wielu ludzi, którzy cię słuchają chętnie podzieliłoby się swoimi przemyśleniami i swoimi odczuciami z innymi, tylko no to, po to są cały na problem polega odwyki, na tak? tym, żebyś na to pozwolił. No pozwalam, na, to, na tym polegałem nocen na odwyku, że każdy mógł dzwonić i się dzielić, tylko ten, kto prowadzi no, co myślisz to, o tym, żeby, no. żeby po prostu ludzie, którzy do ciebie dzwonią, którzy biorą udział w twoim programie, mogli sami poprowadzić ten program? No to ja Oczywiście właśnie czekam na, na twoje... kogoś, kto chce pod twoją pieczą, dlatego, że wiesz, no, nie każdemu łatwo jest stworzyć y, serwer i tak dalej, nie? Ale tu nie ma żadnego serwera, tu trzeba przez Justin TV nadawać po prostu, bo reszta już jest. Także, no, jak ktoś chce nadawać po prostu To no tak, Jest to miejsce, to... gdzie się spotykamy, gdzie słuchamy y, i myślę, że wiesz, że mnóstwo ludzi chciałoby się podzielić swoimi przeżyciami, swoimi opiniami, tym wszystkim co do ciebie nawet mówią. A no, jak nagle ci zabraknie, to trochę taka się pustka. Z, z nie mnie. no, mnie nie zabraknie, bo na www odwyką będzie dalej wszystko i będzie coś i, i tak na miejsce tych nocy na odwyku, coś wymyślić. Jasne. Gdy nie Aha. będzie tak jak tutaj, że wiesz, zgadzam z tobą i czuję się tak, jakbyś siedział po drugiej stronie stołu, nie? Bo siedzę. Nie no, masz rację, to ale wiesz, tylko wiesz. No. Ja rozumiem, że czujesz się zmęczony, że masz już dość wszystkiego i tak dalej. To, to jest normalne. Ja to dokładnie rozumiem, dlatego, że wiesz, potrafię sobie wyobrazić, jak to jest, kiedy prowadzisz tam nie masz żadnego zmiennika. No. I wszystko musisz robić sam. Jeszcze nie dość tego, to wiesz, jest parę osób, które tak dla zwykłej zabawy wciskają ci jakieś szpileczki tylko po to, żeby no. żeby, żeby, żeby, po prostu, żeby, żeby się pojawić, nie? No nie Ale ty, wiesz czy to... fajnie jest zadzwonić i, i wiesz, po, pogadać o tym. Ja sam pierwszy raz jak do ciebie zadzwoniłem, mówiłem o rzeczach, które no, były dla mnie trochę trudne. No. Nie wiem czy wiesz kim ja jestem, bo... Tak mi się wydaje, że wiem, ale to przypomnij mi. Ten przykład... Z odcinków sprzed dwóch tygodni, powiedzmy. No, no okej, okay. dobra. Ale nie pamiętam, co właśnie, co mówiłeś dokładnie dwa tygodnie temu. Znaczy, no, mówiłem ci o tych wszystkich swoich yy, natrętnych myślach. A, okej, okay, dobra, już pamiętam, takie, już pamiętam dobrze. No. Miałyby, wow. Tak. I tak, to tak. dla mnie cholernie ważne było, że mogę, wiesz, A... może trochę anonimowo, ale mogę zadzwonić do kogoś, kto jest, nie to, że tam był Boga czy coś, ale, ale kto przynajmniej postara się zrozumieć to, co ja do niego mówię i hmm. wiesz, Teraz taki mam moment, kiedy y, przychodzi y, czas, gdzie ty kończysz, y, kończysz noc na odwyku. No i w pewnym momencie to, co się niby dwa tygodnie temu czy trzy tygodnie zaczęło, to nagle znika. No wiem, bo właśnie ty jesteś od niedawna. No wiem, teraz. Na antenie kontestacji y, jest się odpowiedzialnym za zwierzątka, które się oswoiło no, właśnie, i tu jest problem, tylko wiesz, to jest strasznie obciążanie tego jednego tresera tych zwierzątek, czy kto to tam jest, opiekuna. I właśnie w tym sensie, zastanów się nad tym, czy nie warto by było pozwolić pogadać tym zwierzątkom między sobą. A to bardzo dobrze by było, właśnie, tak bym chciał, żeby było. No, po to poradziłem na przykład blogi różnych ludzi teraz na odwyku, żeby różni ludzie no tak, mogli to pisać to jest między sobą. Tak, samicę jak czytam, prawda? Ale taka mm -hmm. rozmowa jak. No, wiem, to też jest nocy... coś niemiego wiesz, mhm. takie face to face. No właśnie, wiem, nie wiem, no może kiedyś wrócę, pomyślę jeszcze nad tym, ale ja muszę skończyć to na razie, bo w złą stronę idzie zdecydowanie. Albo nie wiem, może wyrzucić połowę ludzi, bo jest za dużo. Albo ja co? nie sądzę, że idzie w złą stronę. Myślę, że ty jesteś trochę zmęczony tym, że po prostu jesteś atakowany, tylko... No no to jest wina małej aktywności tych ludzi, którym podoba się to, co robisz. No to Bo, tak, gdyby, no ale... Gdyby, gdyby częściej mówili, że stary, okej, okay, jest nam to potrzebne, to byłoby pewnie inaczej. No. no trochę też nie ten charakter się zrobił tych noc na odwyku, co miał być. Bo właśnie no chodziło o to, żeby tacy właśnie jak ty ludzie mogli sobie przyjść i pogadać. Ale za bardzo to skręca, i ja już wiem, że jak już zaczyna, to będzie skręcać coraz bardziej w takie dyskusje typu kto ma rację. I ja nie chcę nie no chciałem od początku... No, nie da się po prostu dać ludziom gadać swobodnie, jeż, wiedząc, że oni będą szli w stronę czegoś takiego, bo się wyjdzie z tego program, gdzie się nie gada o sobie, nie, nie dzieli się ze sobą w, z innymi swoimi przeżyciami czy tam myślami, tylko gdzie się uprawia współzawodnictwo jakieś, że no, ludzie się biją po prostu, czyja racja jest racja najmojsza. I to jest bez sensu. Wiesz, to nie o to tu, ktoś, tu ktoś na Skype'ie napisał przed momentem, to zobaczyłem, konferencję na Skype'ie. Tak to, myślę, powinno wyglądać, wiesz? No może właśnie. Tylko, dla... że myślę, to... ktoś musi tego pilnować, bo nie można też dopuścić do tego, żeby ludzie gadali sobie o czym chcą. No właśnie. Znaczy, nie w, nie w ten sposób, żeby tam jakąś cenzurę za, zarzucić, tylko no, w taki jest. sposób, że, że wiesz, no po prostu jeżeli przychodzi ktoś do mnie do domu i siada przy moim stole, to pewne elementarne zasady kultury powinny być zachowane, prawda? Mhm. I, I możemy gadać o wszystkim, ale szanujmy się nawzajem. Może. Okej, okay, no muszę tak czy inaczej, muszę się zastanowić nad nocami. E, na pewno nocy nie będzie, może będą wieczory i może, może zmienię nazwę, może coś zmienię, może będzie tylko audio. Coś tam będzie, ale nie wiem co. Może będzie nie, jednak nie online. Nie wiem, ale po prostu dajcie mi się zastanowić nad tym i ten, bo ja bym chciał, żebyśmy mieli miejsce, gdzie sobie pogadamy, ale chciałbym, żeby. No spokojnie to wiesz, to, to, że, to że chcesz przemyśleć temat, to jest normalne. Tylko ja chciałbym tylko wiedzieć o tym, że, że nie zarzucasz tego w jakiś taki definitywny nie, sposób. Nie, no nie, nie, tylko ten jeden program. No razie... może. To, że gdzieś się problemy pojawiły, zawsze są problemy i to we wszystkim, w każdym aspekcie życia pojawiają się problemy. No. Ale wiesz, no to jeszcze nie powód, żeby, żeby rezygnować z tego, co przynajmniej tam paru osobom daje coś dobrego. Bo... No, może to być powód, jeżeli zamiast tego da się zrobić coś lepszego dla większej ilości na przykład osób. Ano no chyba, że masz ciekawszy pomysł Jeszcze co? nie jest mam takiej... <laughs> Nie, ja tak trochę się kieruję nie, to, to nie do końca jest racjonalne To jest takie wyczucie takie... Nie wiem jak to powiedzieć ładnie No dobra, to za chwilę powiem Jak już zacznę gadać Znowu monolog jakiś. Jasne, tutaj. pozdrawiam Dobry. I tak jak Posiedź, mówię ja... Bez względu na to, że jestem dopiero Od dwóch czy trzech tygodni I na odwyku I tu na nocach I w twoich programach na kotestacji. To mimo wszystko, wiesz, mimo, że nie zgadzam się z tobą w każdym, te, w każdym aspekcie, to jestem za, żeby to trwało dalej, bo z tego na pewno coś dobrego wyniknie. No dzięki, dobra. Śledź na www.wodwy.com, jak coś będę wymyślać, to tam będę na pewno pisać. Więc coś, co by nie było, okay. to tam będzie informacja. To na razie. Pozdrawiam wszystkich, na razie, hej. Cześć. No, więc słuchacie Nocy na odwyku ostatniego odcinka i zaraz kogoś znów odbiorę. Poprawię kamerę. Poprawię kamerę, bo mi skręca ciągle gdzieś na bok ta wstrętna kamera. No, yy, no ja powiem, jak ja, jaką ja miałem wizję, jak to zaczynałem. Znaczy, jak już mówię, wizji do końca nie miałem, bo ja się w większości projektów kieruję irracjonalnością taką. Znaczy w ogóle zadziwiająco często, jak na człowieka, który promuje zdrowe, we myślenie, rozum, kalkulowanie, takie różne, to zadziwiająco często robię rzeczy, które nie pasują pod ten sposób myślenia. To znaczy kieruję się czymś w rodzaju intuicji. Nie dojść do końca intuicja. E i tutaj zastanawiam się, jak to powiedzieć, żeby nie brzmieć jak oszołom, jak pani guz. No bo nie powiem, że Bóg mi mówi, bo mi nie mówi właściwie, albo w każdym razie ja tego nie odbieram tak, że Bóg mi mówi, ale staram się bardzo pozwolić mu się kierować. I w którymś momencie, jak coś, coś mi się chce robić i w którąś stronę mnie to pcha, tak jakby był wiatr, który wieje w którąś stronę, ja się staram wyczuć ten wiatr. I teraz wiatr wieje w tą stronę, żeby to przestać robić, chociaż to jest wbrew logice trochę, jak dla mnie, przestać robić noce na odwyku. I tak jakoś zawiało, no to przestaję. Po prostu nie będę kalkulować, czy to warto, nie warto. No koniec, to będzie koniec, nie wiem, co będzie dalej. I nie mam pomysłu na to, co będzie dalej, ale wiem, że coś będzie dalej, ale nie wiem co. I to wszystko jest takie trochę dziwne, ale... No to między, między innymi to chciałem od siebie powiedzieć, na nocach na odwyku na żywo, jak już tu jestem, że na tym polega praktyczne życie z Bogiem, że nie kalkulujesz, tylko słuchasz, no, że starasz się dostroić do tego. Mnie ci zawsze mnie pytają, to chyba naj, najtrudniejsze... Nie, nie, nie, nie takie najtrudniejsze. Dobra, to jest powszechne pytanie, które ludzie do mnie mają. Jak się dowiadują, że Martin, to taki chrześcijanin, coś tam, tu Biblię, tutaj coś tam, mówi o tym Jezusie, że trzeba z Nim osobiście żyć. I potem nastąpi pytanie. Ale jak ty go słyszysz? Jak to można słyszeć Boga? Boga słyszeć w ogóle jest paranoja jakaś. Chory jest? Pani Gus, co, czy coś? Pani Gas, nie Gus. Gas, jak ona się nazywa? Gas, tak? No i i mówię, i ten, no i właśnie, no nie wiem jak to powiedzieć, ale to jest jeden i taki najpopularniejszy, najpopularniejszy, najczęstszy sposób kontaktowania się z Bogiem, że tak jak to Biblia przestaje mówi, że jest taki Duch Święty i ten Duch Święty kierował tam pierwszych chrześcijan. No i ja się zastanawiam, jak to było technicznie. No różnie było, bo czasami prorok przyszedł, jakiś tam trąby z nieba, coś tam, ale tak na, na co dzień to się zastanawiam, jak to wyglądało i myślę, że to musiało tak wyglądać właśnie, czyli no... Tak jak mówię, no, że ludzie się czasami wiedzą, że coś mam zrobić i nie kalkulują, mówią, dobra, nie będę się na tym zastanawiał, jadę, na czuja, na żywioł jadę, na żywioł. I ten żywioł, no to jest albo Duch Święty, albo ewentualnie paranoja czyjaś, ewentualnie, ale widać, czy to jest paranoja, czy był Duch Święty po rezultatach, jak do tej pory. Kierowanie się tą paranoją doprowadziło mnie do powstania tego odwyku. Nie byłoby tego, gdybym się kierował racjonalnie. Racjonalnie to bym był programistą, nie robiłbym tego. Bo to jest wbrew sensowi. Robienie jakichś odwyków, żyć, żyć z tego jakoś, próbując, przy okazji. Bo to zajmuje naprawdę strasznie dużo siły, energii, przygotowań. Także bym nie dał rady już nic innego za bardzo robić. Albo, no, no moje, to jest bez sensu, nie? To także. Ale powstało jednak no więc moje kierow skoro kierowanie się w ten sposób życiem, takie intuicyjne na żywioł przynosi tak dobre rezultaty i powstają rzeczy takie jak odwyk.com i noce na odwyku, to może to nie jest takie złe, co? Może to dobre jest no to dzwoni karmazynowy piekarz to jest dobre, nik karmazynowy jest, jesteś z nami tu na nocach, halo podgłaśniam halo, halo, halo przyciszam, halo, podgłaśniam, przyciszam nie działa ci mikrofon znów no i odbieram kogoś, a jego nie ma. Dymczas powiada. Martin, dwa lata programowania jest za mną i to jest irracjonalne i chętnie tym rzucę. To rzuć. Rób coś innego. A co lubisz robić? Zrób coś, co lubisz. O, hej, stary, dobry znajomy dzwoni sprzed tygodnia, co był z nami. Halo? Halo? Jest, działa, dobrze, coś działa. No. To Marek z Niemiec się Tomarek, To Marek. No, wiem, wiem, wiem. No, i ja się popieram jak najbardziej z tym przerwaniem odrygu. Tak? Czemu? Tak. No, tak odczuwam, tak samo jak ty, chociaż nie jestem ci prowadzącym, ale. Mm. No. Myślę, że to nie da rady. No. Że to nie jest możliwe. No, dało jest się przez program... krótki czas się da, no. Dało się jakiś czas. No, przez krótki czas może się da, ale jest chyba niemożliwe. Za dużo ludzi jest. Może, no. I, i jest taki program y, radiowy na żywo w Niemczech, mhm. nazywa się Live, czyli jedynka na żywo, mhm. jest prowadzący taki no, postępowy Europejczyk mhm. i do niego ludzie dzwonią, to jest na żywo, nie też trwa ponad godzinę, no. może dwie nawet w środku nocy i tam no. dzwonią i opowiadają o swoich problemach. No, no to nie ma te tematu oczywiście Boga, no ale o różnych swoich problemach i to się przyjemnie słucha. Może się mm. nie zgadza z tym komentarzem prowadzącego, ale to jest, no ludzie słuchają jak to w radzie. No. No, więcej słucha niż ciebie na przykład. Nie? Czyli nie, się tak? da. After to jest taki młodzieżowy, można powiedzieć. Na no, młodych ludzi program skierowany. I oni opowiadają o sobie. Mm. I on to tak wysłuchuje. Słucha bardzo, nie przerywa. No i później tak jakiś lat udziela takich. Takie brawo girl no, To i to funkcjonuje. No, no A to działa. Zasadzie, tak jakbyś ty chciał właśnie. No właśnie może Bo takie bardzo. No, no. Żeby ktoś dzwonił i opowiadał o sobie. O, ja taki miałem nadzieję, że to się tak rozwinie, ale tak się no coś właśnie, nie rozwija. To, nie to funkcjonuje ale jako klub dyskusyjny to nie, nie przejdzie. Właśnie, ja miałem nadzieję, że to będzie takie, jak ty opowiadasz, ale ja myślę, że się nie nadaję do, na to, bo ja jestem za bardzo wesołym takim gościem i chyba nie jestem godnym zaufania, żeby tak z nim pogadać. Zresztą ja nie wiem, bo ja nie wiem, jak na mnie ludzie patrzą. Jakieś się trochę... Znaczy, nie, nie wiem, no czasami dzwonią i mówią, o, pogadają o sobie o czymś poważnym, ale nie, nie wiem, czy powinienem być bardziej poważny, czy mniej. Nie mam pojęcia w ogóle, nie wiem. Jak ty myślisz, że się nadaje nie do takiego? Jest. Dałbym radę być takim prowadzącym Eins Life, czy nie? No, tylko, że to takie no, trochę nudne myślę też jest, bo ludzie dzwonią, no, tam, tam chodzi o problemy, no różne. Najczęściej no tak. jakieś takie y, damsko-męskie, że zostawił, opuścił, dziewczyna została z dzieckiem sama i mhm. co wtedy robić, albo rodzice wyrzucili z domu no. jakieś tam dziewczynę za to, że tam puszczała się czy coś, no takie no, no takie życiowe wysłuch... no coś takiego jak spowiedź nawet można powiedzieć no. spowiedź, spowiedź. No. i ludzie dzwonią, nie przedstawiają się raczej mówią też wtedy myślę, że szczerze no ale to jest takie bo jest trochę nudne ale to, to przychodzi. Nie? to jest bardzo spokojnie, dużo ludzi słucha nikt to dzwoni następny nie mówi nie krytykuje na przykład tej osoby, która wcześniej dzwoniła. No właśnie, jak to się dzieje? No na tej zasadzie, że to jest odrywane. Nie Każdy opowiada o sobie, mm -hmm. następna osoba dzwoni, opowiada o swoich problemach i nie ma żadnego związku z tą poprzednią rozmową. No trochę szkoda, a nie? Tutaj, bo. tutaj, no. a u Ciebie to jest klub no. dyskusyjny. No tak. I każdy jak coś tam usługi kogoś, no to wtedy jest krytyka ostra tego jakiegoś tam zdania czy słów. No nie zawsze, bo czasem komentują i doradzają i to jest fajne, bo wtedy to się robi no, grupa. Ja nie mówię, mówię, że jest. zawsze. Nie, Ja myślę, że właśnie. to po prostu jest chyba naprawdę niemożliwe, żeby to tak jakoś utrzymać. No musiałbyś się trzymać nie wiem, jakoś tematu. Ścieżka, no musiałbym tak, bardzo tak, ściśle tak? się no. trzymać. Masz rację, tylko właśnie nie wiem czego za bardzo, bo ja nie wiem, co ja chcę zrobić z tych nocy. I muszę się nie, najpierw nie, zastanowić. Nie, najpierw. Tak jak robiłeś, tylko na przykład na każdą tą noc ustawić temat. Ale ja nie Jeżeli wiem, czy ma być temat. Temat, no. To dziękujemy. Hmm. No coś no. takiego, ale ja też myślę, ja też nie wiem, jakby to wyglądało. Ja też, ja też powiem, że... Ale to już jakiś ja konstruktywny. Ja nie wiem, od kiedy w ogóle na cenargu piszą. A... O, dobre pytanie. Od kiedy są? Czy ktoś pamięta? Na czacie niech ktoś napisze, niech ktoś sprawdzi to, kiedy jest sam i napisze, bo ja też nie, nie pamiętam. Chyba się zmieniała tam technologia, ja gdzieś pomiędzy. Ja miesiące, miesiące dopiero. E to więcej były. Grześ mówi, że rok. Chody mówi, od dawna. No to nie. Wrzesień A, 2009, to 2009, podobno. 2009 wrzesień, poważnie? Ja tu co środę od września 2009 siedzę? Półtora roku? Co tydzień? No. Ja. 2009, co tydzień? Niemożliwe. Strasznie dużo. Nie, niemożliwe. Nie, niemożliwe. Nie, nie, nie. nie. Musiało być później. Chyba cały odwyk ma, jest od września 2009, tak, ale Noce na Odwyku to później się pojawiły. To nie wiem kiedy. Nie wiem. Ale wracając do tych i twoich nagrywanych i felietonów, felietony poniedziałkowe są bardzo fajne, krótkie, ale takie jednoznaczne. No dzięki, dzięki, się stara. I te, te wtorkowe, bardzo fajne, to jak najbardziej. No, no. tu naprawdę, tak, odebrałem, wiesz. Ja tu przeczytałem, że to już będą ostatnie, ale jest jakoś taką ulgą nawet. Tak, bo to no, nie do końca wyszło, ale to nie szkodzi. No, jest to dużo lubię tu się włączyć od czasu do czasu, ale widzę, że to tak jakoś mm. coś, coś jest nie tak. Coś jest nie tak, no ale właśnie, stale... to już tak wyczułem. No. No, ale, ale coś, się. coś się ustali. I teraz no. słuchaj, Marty, teraz no. na przykładowo dzisiaj, nie? Dzisiaj się wszyscy trzymają tematu. No, zauważyłeś no. tego no, tematu, tak. że to jest ostatnia audycja, nie? No bo dziś Nie ma teologicznych jakichś ten, tylko wszyscy mówią na temat. To zaraz będą. No i to było fajnie, żeby właśnie były te inne też tak. No tak, ale żeby jak już będzie... temat. Jak będzie jakikolwiek temat, to się zaraz zacznie w, w ramach tego tematu jakieś rozwarstwienie i różnica zdań i zaczną się ludzie potem ze sobą. Ale to, ale to, ale Matka <śmiech> tak, Boska, ale nie ma tak. Matki Boskiej. I tak będzie. No. <śmiech> tak, tak, bo, jest, bo to jest tak szerokie, tak jak ty mówisz. Powiedziałeś, to mi się podobało ten temat, to jest jak pole minowe, nie? No to jest jak pole to jest minowe. To nie. jest, jest, jest, bo tu ruszysz, no tutaj się w 100 procentach z każdym zgadzać jest niemożliwe. Nie da się. Znaczy by było nie strasznie da. nudne to, albo takie głupie, bo trzeba mówić o taki, tak ogólnie o wszystkim, żeby to się nie nadawało do słuchania. Mówię, a nie, mówmy, no, no, ale miłość to... jest najważniejsza i nic o, więcej nie można wiecie, powiedzieć, się... bo... No. Także, no mówię ci, ja to się wcale nie dziwię twojej decyzji. <śmiech> Przyjmuję się jakąś taką ulgą. No nie okay, no no wiadomo, co będzie, że to niech, niech będzie ta przerwa, jeżeli może coś tam wyrośnie innego, ale, no. ale dobrze, dobrze zadecydowałem. To, to dzięki. To jest o i to jest fajne zdanie. O, Bardzo fajne. No i w ogóle cieszę się, że potwierdziłeś zaproszenie i Przyjadę, przyjadę, no, pogadamy. No. No, ja się już cieszę, że przyjadę, bo to tylko dopiero jak ciepło będzie, no. To jeszcze gdzieś no, muszę... No, tak nie wiem, jak chcesz tam, możesz sobie zaplanować urlop, zrobić sobie urlop. Jak Zrobię jak tak tam na chwilę. No, wezmę motor i przyjadę, albo coś, jak będę miał już. Dobra. To dzięki, to zrzucę Cię z anteny, żeby jeszcze zadzwonił ten karamazynowy piekarz, bo... Ciekaw. No, fajnie. No. no, to myślę, że do zobaczenia. No, na pewno do zobaczenia. Dobra, to no. cześć. Cześć. To dzwoni karmazynowy piekarz jego odbieram. Yy, na cza... O, ludzie przychodzą. O, czekaj. Ka... Piekarz uciekł, uciekł, piekarz. Ach, piekarz uciek. A, piekarz uciekł. No co, cóż zrobił? Grześ, 20 dzień zapytuje Martin Prawko, zdane. Grześ, wiosna przyszła. Nie przyszła. Próbowałeś jechać w temperaturze minus 15 stopni motorem z instruktorem siedzącym za tobą? Próbowałeś kiedyś po śniegu i lodzie i w deszczu i w tym śniegu? No, nie próbowałeś? Ja też nie. I nie mam zamiaru próbować. Zresztą instruktor też nie ma zamiaru, bo nie ma żadnych jazd, więc nie mogę zdawać na prawo No i tyle. Ale plus jest taki, że na przykład w Anglii takiej, jakbym sobie mieszkał, to bym mógł jeździć cały rok motorem. Bo teraz to jak w, w, gdzie, w Warszawie jest minus 14 stopni, tam jest 20 stopni różnicy. Między Warszawą a Londynem jest 20 stopni różnicy. To jest niesamowicie dużo po prostu. Jest tam 6 stopni, tam 7 stopni było, a w Warszawie minus 13. Coś takiego. Niesamowite w ogóle, że takie różnice są, aż przecież to nie jest tak daleko, nie? Ten ocean robi swoje. No ale także plus jest taki, że można sobie w Londynie, czy tam w Anglii spokojnie jeździć motorem cały rok. Że trochę zimno, ale no nie aż tak, żeby nie dało się jeździć, bo plus 7 to się da, nie? I co jeszcze wam rzeknę? Że, że dzwoni ten piekarz, dzwoni i przestaje dzwonić. Dzwoni Kamil. Cześć Kamil, cześć. Cześć Martin, halo, już? Co no coś? tak, dobrze słuchaj. No, więc ja chciałem powiedzieć, że jest to niesamowity zbieg okoliczności, gdyż nawet gdyby nocy na odwyku leciały dalej, to to by były i tak moje ostatnie nocy. Czemu? na odwyku, Dlatego, że w moim życiu też przyszedł czas na zmiany. Zmieniam swój e, grafik tygodniowy i prawdopodobnie będę pracował w tym czasie już w przyszłym tygodniu, mm -hmm. ponieważ zdecydowałem się na otworzenie działalności gospodarczej. Yes. Na, na no wyspach. to brawo. Na wyspach jeszcze bardziej brawo większe, aż dostaniesz brawo. brawo to ja będę charał trochę po wieczorkach. Mm -hmm. ale, ale, ale, ale uspokajam zawodników z TZB, że będę, że czwartki akurat będę miał wolne. No, to fajnie. No. Ja też wolę, uważam, że lepiej spożytkować ten czas na czytanie Biblii wspólne albo gadanie o tym, co się przeczytało, niż na nocy na odwyku. Chociaż nie, może ja wiem. No nie w tej formie nocy. Coś jest nie tak. Na pewno z tą formą i coś musi się zmienić. No. Rozumiem też pewną twoją frustrację to dlatego, że dzwoniły tutaj różne osoby. Niektórzy chcieli no, od Ciebie... No. Niektórzy byli ludźmi, którzy dopiero zaczynają przygodę z Bogiem, z Biblią i chcieli się na przykład dowiedzieć czegoś na temat Biblii. Tak. Na temat jakichś trudnych fragmentów, żebyś im opowiedział. Mhm. Natomiast było też dużo walki. To znaczy głównie były dwa obozy, katole i protesty. <śmiech> ponieważ ci pierści... Ci pierwsi czują się tu słabsi, więc y, stanęli na takiej pozycji nie, nie kłóćmy się o pierdoły, mamy tego samego Boga, a ci drudzy stanęli na pozycji jeżeli przestaniecie klękać przed Matką Oską i przed świętymi, to, to zaczniemy z wami poważniej rozmawiać. No mniej więcej tak wyszło. Znaczy, ja to e... intencje każdy miał dobre, żebyś nie było nieporozumień, tylko po Oczywiście. prostu mężczyźni, którzy lubią ze sobą wchodzić w różne takie prawda, polemiki tego, bo to jest ekscytujące i w ogóle fajne i poza tym jak ktoś uważa, że ma rację, to czasami nie może się opanować i koniecznie chce pokazać, że ma rację i no dowied... nie zawsze to dobry ja... skutek ma. po dowiedzeniu się o tym, że będzie to ostatni odcinek Nocy na Odwyku, coś mnie tknęło, wszedłem sobie na odwyk, kliknąłem te Nocy na Odwyku na stronce i co czytam? I czytam no coś pięknego. Rozmawiamy ze sobą, jak człowiek z człowiekiem o życiu, o śmierci, o Bogu, o nas. No tak miało być, I tam, tak, i tak być. dalej i tak dalej. I raczej nie ma debat teologicznych. Raczej nie analizujemy Biblii. Raczej nie teoretyzujemy. Tak miało być. Ja się w tym momencie poczułem, że ja chodziłem na jakiś inny program. No ja też. Dlatego już go nie ba, Nie będzie. <laughs> No, ale no, widzisz, nie wiem jak do tego doszło i jak to się stało, ale po prostu jak się ludziom da swobodę mówienia, to zauważyłem, że w naturalny sposób zaczynają szukać sobie o co tutaj, gdzie są różnice i jest się na nich, na tych sku różnicach skupiać. Tak, tak naturalnie wiem, wychodzi, to nie żeby to, jakieś to po prostu takie zjawisko w grupach występujące. Wiem, po... że masz po dziurki w nosie rad, zresztą ja mam całkiem inny charakter niż ty, jestem bardziej pruski. Gdybym, gdybym to prowadził, wziąłbym to trochę za twarz i w części używałbym czerwonego guzika. A może powinienem a, właśnie, to może być bardzo. A przede wszystkim wprowadziłbym, żeby, żeby, żeby utrzymać się w tych ramach, o które przeczytałem, wprowadziłbym taką jedną zasadę, która często jest na, na różnego rodzaju grupach wsparcia, terapiach, no. które bardzo dobrze są prowadzone, Zapytaj jakiegokolwiek leczącego się narkomana, czy alkoholika, którego znasz, czy osoby, która ma inne problemy jakieś z rodzin patologicznych. Mówimy w liczbie, mówimy w pierwszej, pierwszej osobie. osobie. Mówimy o sobie, nie obgadujemy, nie atakujemy, staramy się nie krytykować, nie dawać rad, chyba że na swoim przykładzie. Jeżeli mówimy o kimś innym, to w kontekście nas my musimy być w środku tej wypowiedzi. Mhm. Ale to się, to się ludzie tego trzymali w miarę. Tylko, że to niewiele dawało. No, no głównie opowiadali, że się z kimś kłócili. No nie, chyba głównie ten... to nie, ale bywało czasami, ale konflikty i tak się ich nie uniknie w ten sposób, bo jeden zacznie mówić, no ja przecież Matki Boskiej w życiu by mnie czcił i... Ja bym w życiu nie był tam i nie robił no tego to... i tamtego, nie, więc no to dalej. Jak ten słuchacz przede mną? <laughs> jak ten słuchacz przede mną? No, no nie, nie, e... po prostu no, rozumiem, że w natu naturalnie w grupach takie zjawiska zachodzą. Ja bym chciał zrobić tak grupę, żeby one tam nie zachodziły, ale jeszcze nie wiem jak to zrobić. Może poczytać książki albo coś. No w każdym w razie... Grupie jest coś takiego, to fajna rzecz. Postaram się mieć czasami wolne i może, będę, może będziemy na żywo rozmawiać na innej fali, może w może. rady kontestacji, a może to wróci w jakiejś innej formie i wtedy też znowu jakoś się spotkamy na, na tematach bardziej religii, wiary. No. Może, ja się ten, nie wiem, może jakieś dyżury będę, <głos》> zrobię dyżury. Martin ma, przyjmuje telefony na temat <głos》>. Boga, życia i śmierci od 18 do 20. No. E, a, a tak, a tak, a tak, poza tym to można się kontaktować mailem, tak? Pewnie. Pewnie, czy Pewnie, na, na, na ten mar, tak. na, na martin.com, czy tak bardziej. Martin, jakieś... małpa.com. Aha, tak. No to jakby to to? Pewnie, pisem. że no. Okej, to to niech się jeszcze ktoś inny wypowie. Susz, Dziękuję za, teraz dzwoni za, za, w, za, wspólno, za wspólnie spędzone środowe wieczory. Fajnie było, powiem. Ogólnie to było. Podejście. Mimo problemów i tak było fajnie. Dobra, to cześć. Cześć. To był Kamil. Słuchacie Nocy na Odwyku, przypomnę. Dla tych, co tam zaczęli słuchać, i nie wiedzą, co się dzieje, to powiem www.odwyk.com. Jeżeli nie znacie takiej strony, to sobie szybko tam kliknijcie. Przy okazji w zakładce obok i tam wszystko będzie jasne i będzie wiadomo o co chodzi, dlaczego ja tu jestem i gadam i o co chodzi. Ale chyba nie wiem, czy to ktoś jest tu nowy. Jest tu ktoś nowy? Halo, na czacie? Nie widzę. Może jest? Nie, bingi, bingo jest. Nie, w ogóle jest na czacie. Zauważyłem, w nocach na odwyku, i to było fajne, do samego końca przychodzili ciągle nowi ludzie. Także jakiś włos mi tu. Czy mi tutaj się przyczepiło? No, widzicie to? Dobra, nie wiedzę. No, dzwoni ambasador wielkiego, małego królestwa jakiegoś. Królestwa ambasador dzwoni. Witam ambasadora. Cześć Martin. Cześć. Co to za królestwo no, jest? To moje własne królestwo wymyślone. Jest tam gdzieś na Marsie. Jestem Dobra. ich królem i ambasadorem. Masz walutę własną? Mam. Jaką? Mam. Jaką? Y oczywiście, że polski złoty. To nie jest własna, to jest... Polska waluta. Ale to, to jest moje polskie złoto. To będzie z moją podobizną i z moim godłem. Niezależne! To czemu Polski? Tak. No to. No dobra, niech ci będzie. I.. No, okay. no Martin, ja dzwonię, żeby powiedzieć, no. że. Ja ogłaszam się następcą twoim. I. I razem z Krzyszmanem, chociaż o tym on jeszcze nie wie. I jeszcze no. jest z paroma innymi ludźmi. On nawet nie chce. Stworzy... No nie będzie chciał. On będzie to chciał. No. Muszę go jakoś. I stworzymy taki kanał i zobaczymy jak to będzie. Bo. Zróbcie. No, bo ja tak widzę, w tu jadą, mówią, że Martin jaki to głupi jest, jaki to zły. Nie wszyscy A, tam. Ale... No, no nie wszyscy, ale tam połowa tak gada i no. nie, niektórzy mówią, że to dla kasy wszystko jest i tak ale dalej. Ale przychodzą ciągle, nie? Słuchać, to jest ten... No, przychodzą, ale no... Ja nie wiem hmm. po co, to jest takie... Zauważyłem, ci co najgłośniej krytykują, łącznie z tymi, co ich powywalałem ostatnio ze strony www..com. Sprawdziłem z ciekawości, czy kiedykolwiek sponsorowali odwyk. Bo siedzą od odcinków iluś cały czas. Używają tego jako tablicy reklamowej do przedstawiania swoich opinii, jako blog. No wszystko po prostu. Siedzą, używają. Nigdy nie dali nic, ani złotówki. Zero. Nie wspierali, nie pomagali w niczym, ale krytykują na, te, na okrągło. I ja nie wiem, skąd się to bierze to zjawisko. Normalnie jakbym siedział u kogoś cały czas tyle to bym miał chociaż tyle przyzwoitości, żeby mu dać 5 zł na piwo choćby. No, a jakbym nie dał, to bym się nie czepiał, bo jak jestem gościem, no to to jest ktoś jakiś gospodarz, no to przynajmniej jakiś szacunek bym tam zostawił. Ja nie wiem, to takie trochę postawy ja nie rozumiem do końca, bo rozumiem, żeby mieć swoje zdanie z jednej strony, ale z drugiej strony, no takie, no pamiętać, że się jest u kogoś, przynajmniej i mieć takie zachowanie adekwatne do tego. Nie wspieram, nie pomagam, to nie krytykuję przesadnie bym powiedział, tak z jakimś umiarkowaniem trochę, nie? No ale to trzeba no. też zobaczyć, co to są za ludzie, czy to są jacyś stawy, czy młodzi, bo No ja jestem ja młody, tak? Wiem. Ale jak no bo wiesz, niektórzy to, to no taka, że, że ci starsi mogą mieć trochę tam poukładane w głowie grzeczności, ale no. nowa młodzież, to hmm. wiesz, ona za grosz nam żadnego wyczucia, empatii tylko ja i tylko ja i... No, może wiem, ale ja nie oceniam ludzi za wiek, tylko za czyny. No, jak ktoś, nieważne ile ma lat, czy jest młody, stary, młodzież czy jaka, ważne co robi, nie? I już. Po prostu odpowiedzialność nie zależy od wieku. Dla mnie dorosłym człowiek staje się wtedy. Dla kobiety wtedy, kiedy ma miesiączkę pierwszą, a dla mężczyzny wtedy, kiedy się sam utrzymuje i to jest dorosły, więc no, to czyli właśnie większość mężczyzn to są dzieci, bo są sponsorowani <coughs> przez kogoś gdzieś tam, czy w sensie że takim, że na utrzymaniu nic nie robią, nie zdają w zamian, nie pracują w żaden sposób, nie, tylko po prostu tak se żyją, no i to jeszcze nie jest dla mnie mężczyzna za bardzo, no, także no, to nie wiem, co powiedzieć, no, ale chciałem właśnie, czemu to mówię, Aha, no dlatego, że odpowiedzialność za własne czyny i słowa się liczy od zawsze, odkąd jesteś zdolny coś napisać. Jeżeli cię wywalają, że się zachowiesz jak dziecko, no to cię będą traktować jak dziecko, czyli kopa po prostu i już jak ja. No. no, ale zauważ, że niektórzy ludzie na Justin TV właśnie są tacy, bo powiem, że też coś tam próbowałem robić, no i się okazało, że przyszli się ponabijać z młodego... Nie, z dzieciaka, i powiedzieć, jaki to z niego palant jest. No. Ale to, no. Ale nie, to są śmieszni tacy ludzie. Ale tak zauważyłem, jak się pytałem, czy pojedziesz tam do mm, kolei. Nie, do naszej dziewczyny odwykowej, Blanki. O, to, Blanka. No. no, to chciałem, żebyś, żebyś przypomniał o Blance. bo to, Blanka, to, przypominam. No. no że niektórzy nie pamiętają i chciałem się zapytać, kiedy do niej przyjedziesz? no w zimie następną zimę, jak będę miał paszport i będę zbierać, żeby pojechać tam na zimę, bo tam jest ciepło w zimie yy, i no no i pojadę no. tam no. można ją odwiedzić, tylko nie mają takie zasady takie, takie bardzo, bardzo ostrożne, nie? że można się umówić wcześniej i nie za długo i tak dalej, może i sensowne ja nie wiem oni się znają na tym trochę lepiej, więc im zostawiam trochę dobrej woli, mam, że wiedzą, co robią. No, żeby nie było szoku małego. No, żeby nie było szoku, żeby się tam, nie wiem, nie przywiązywała czy coś tam. Że się boją nadużyć, pewnie jakichś pedofilów, cholera wie, czego się boją. Oni się tam przeważnie boją. W te, takie różne amerykańskie kościoły, instytucje czy coś. To są przesadnie ostrożne zawsze. No i są, no, dbają o bezpieczeństwo. No przesadnie dbają o to bezpieczeństwo, bo to jest takie, no. Nie wiem, jak to powiedzieć? Zawsze miałem z tym problem, pewien, że, że to jest no, takie paranoiczne dbanie o bezpieczeństwo i przez to uniemożliwia jakieś kontakty między ludźmi. Taka postawa. No, to takie typowo ludzkie. Nie jest ludzkie, amerykańskie bardziej. No, szukanie ten, jakiejś obrony, takiej ochrony. No. Amerykańskie, a no, nie ludzkie. Tak. Nie, no nie ja powiedział... przecież ludzie też tak mają, wszyscy. Amerykańsko-chrześcijańskie, to jest bardzo charakterystyczna postawa, taka purytańska bardzo, taka, no że strasznie, strasznie ostrożnym, trzeba być. Wiesz, jak ja byłem na obozach językowych, jeździłem te chrześcijańskie, to oni mieli zasady coraz dalej idące, takie, że nie może chłopak z siedzieć w jednym pokoju w ogóle, siedzieć nawet, gadać, albo muszą przy nich być przyzwoitki ciągle, albo kąt drzwi był ustalony, Jaki musi być przynajmniej otwarty, żeby mogli siedzieć razem w jednym pomieszczeniu o odpowiednich wymiarach. Nie, i takie różne paranoje, po prostu w Polsce to jest, to się człowiek puka w głowę, bo tu jeszcze są normalniejsi ludzie dużo, a Amery Amerykanom to jest normalne, że to są zasady takie bezpieczeństwa. No. Znaczy one oczywiście nic nie dają, bo tam się, w, wiadomo, że Amerykanie dużo bardziej się tam każdy z każdym, niż Polacy. Tam jest dużo gorszy problem z tym, no ale dalej ciągną, także nie wiem im bardziej się chyba zakazów daje ludziom im więcej, tym gorzej oni je łamią, na to chyba wychodzi po prostu a powiedz mi, czy ty byłeś na tych obozach robionych przez KWH, prawda? nie, to to jest no Kościół Wolnych Chrześcijan, te angielskie nie, to jakieś inne muszą być, kilka było ja byłem na International Messengers dobra no dobrze, dzięki Dobrze. Na razie dobranoc na, na razie. To był ambasador Wielkiego Królestwa, gdzie złotówka obowiązuje. To ja powiem, co to jest Blanka, bo to fajnie fajnie wiedzieć. To jest Blanka. To jest Blanka. Blanka Blanka Mujeres. Tak, tu jest Blanka. Pokaż Buzie. Tu. I. Blanka ma 10 lat, pra, prawie 11 już. I ona mieszka w koło Oaxaca, w Meksyku, i odwyk ją sponsoruje czyli ja i wy, bo, bo wy, wy sponsorujecie odwyk, ja sponsoruję blankę i, i fajnie. No i na czym to polega? Na tym polega, że się co miesiąc wysyła dziecku jakiemuś gdzieś na świecie, gdzie jest biednie i ma marne szanse na przyszłość. Yy, się takie dzieci, yy, yy. znaczy ta organizacja Compassion, Compassion się nazywa, ona tam ma takie... Placówki wysadzam ludzi, pracowników i oni tam uczą dzieci i dają im co jeść i tak dalej. Dbają po prostu o nie, o wzrost. W każdym możliwym sensie. Fizycznym, psychicznym, duchowym. Dbają, jak się tylko da. I ludzie, sponsorzy wysyłają. Każdy sponsor ma... Każde dziecko ma jednego tylko sponsora, konkretnego, po to, żeby właśnie był kontakt. Listowny, głównie. I... No i tak. I tak to działa. I dlaczego to jest fajne? No choćby dlatego, że jest, że te dzieci wiedzą, że nie pomaga im ktoś anonimowy, tylko konkretna osoba. Że wiedzą, że ktoś komuś zależy. Komuś zależy konkretnemu na nich. To jest fajne, naprawdę. I co jeszcze powiem? I to, że chcę, żeby, żeby ludzie na odwyku, którzy tutaj przychodzą, słuchałem, żeby też wiedzieli, że to oni robią też. I że to Blanka jest ta konkretna dziewczynka gdzieś tam, która jako jedna z nielicznych pewnie na świecie będzie miała okazję powiedzieć, że Radio internetowe jest jej sponsor. Radio, całe radio. Tyle słuchaczy ją zna. No i w ogóle sławna będzie, nie? No sławna jak sławna, nie wiem tam, ile tam ludzi odwyku słucha. No ale dla, dla, niej, dla niej to jest pewnie fajne coś, kiedyś pewnie. pewnie ja nie wie jeszcze, że to odwyk. No jeszcze właśnie to nic prawie nie wie, bo muszę jej napisać dopiero o sobie. Ale to, mówię, to jest przez lato, ona będzie rosła, ileś tam... Gdzie Rosa, Rosa będzie coś większa i będziemy ze sobą gadać i, i nie wiem zresztą co jest u niej. Właśnie, i tu przyszedł właśnie list od nie wiem kogo, od Compassion i muszę go przeczytać, bo dzisiaj, przyszedł, ale to już sobie później otworzę i wam napiszę w blogu na www.com. Zrobiłem specjalny blog blankowy i tam będę pisał co jest u Blanki, żebyście wiedzieli i żebyście dawali jej też parę złotych czasami, żeby wystarczyło, bo jak nie to będę znowu programował. Koniec. Hipcio mówi, naślemy na ciebie skarbówkę, a našli. No i co mi tam? Ślej tam. Wszystko mi jedno. Co tam by czas powiada? Martin Bight po raz setny prosicie o ogłoszenie tygodni z Biblią. I ja bym się też dowiedział, co to. Nie wiesz, co to są tygodnie z Biblią dymczas? Nie wiesz? Nie wiesz? Ja powiem, co to są. No za chwilę powiem. Czy teraz powiem? Teraz powiem, bo potem ludzie pójdą spać. No szybko powiem. Tygodnie z Biblią to jest taki projekt, żeby przeczytać Biblię w ciągu roku. Całą. No i jak to technicznie się robi? No to, że dostajesz na każdy tydzień do przeczytania kawałki, kawałek Biblii, konkretny. A potem w jednym dniu spotykasz się z innymi, co też czytają te same kawałki, no i możesz z nimi o tym pogadać. I po co? Dwa powody główne. Mówisz, że masz motywację, żeby czytać, bo wiesz, co konkretnie przeczytać i wiesz, że o tym konkretnym będziesz musiał pogadać z kimś. Znaczy, nie, będziesz musiał, ale spotkasz się i będziesz no, będzie ci głupio po prostu, jak nie przeczytasz, nie, no, zobowiązujesz, się, no to się już czyta. I to jest fajna motywacja, żeby wziąć, przeczytać, no to jest dosyć taka gruba książka, więc jak ktoś chce, naprawdę każdy inteligentny człowiek powinien Biblię przeczytać, to jest, yy, powinno być no, to powinno być na maturze. Po prostu nikt nie powinien zdawać matury żadnej dojrzałości, jeżeli nie zna Biblii. To jest wiedza podstawowa o świecie. To nie chodzi o to, czy ma być chrześcijanin, niechrześcijanin. Każdy ateista, satanista, chrześcijanin, buddysta i każdy inny człowiek powinien znać Biblię. To jest klasyka literatury, z tego punktu widzenia choćby. No, więc jeżeli nie przeczytałeś, to masz naprawdę okazję na, no, zmotywować się, no bo inaczej pewnie tego nigdy nie zrobisz, jeżeli się nie weźmiesz, jakoś nie przyłożysz. No, bo to, to jest za długie, żeby przeczytać w jeden wieczór, więc musisz sobie jakoś rytm wyznaczyć. I teraz się właśnie masz okazję zacząć ten rytm i sobie czytać razem z innymi te tygodnie z Biblią. I jak chcesz konkretnie, to na czacie jest Byte Iter i on to prowadzi. On to wymyślił. Brawo dla niego, że coś sam wymyślił i postanowił prowadzić. Nie czeka na nikogo, zrobił to sam także. Brawo! I on tam teraz siedzi, bajditer, zagadajcie do niego prywatnie albo nieprywatnie. Jak on się tam nazywa? Bajditer chyba, tak? tak? Jest na czacie. No, czat jest na stronie odwykom. Teraz jest okazja. Nie przekładaj na kiedy indziej. Chcesz czytać Biblię? Teraz. Albo nigdy. Albo kiedy indziej, albo już sam. Nie ma. Są ostatnie noce i już. Właśnie to, że są ostatnie noce odwyku, to też pokazuje jedną ważną rzecz w życiu, istotną, że... Wszystko się kończy. Naprawdę się wszystko kończy. Ja wiem, że ludzie przychodzili na nocę na odwyku i zawsze sobie myśli, myśleli, mówili, że a, za tydzień będzie, a dzisiaj nie przyjdę, będzie za tydzień. No to sorry, nie będzie już. Za... To są ostatnie końce. Wszystko się kończy i z tego powodu trzeba robić wszystko dziś. Nie ma odkładania. Nie, może nie być jutra. Naprawdę może nie być jutra. Może nie być nocy na, nocy na odwyku. Dwa tygodnie temu nikt nie wiedział, że to, ben, to jest są przedostatnie noce. Nie wiedział? Nie wiedział. Wiedział. Nie, nie wiedział też, bo ja nie mówię. Także, no, sorry, nie wiedział. Yy, I to jest, myślę, fajne, żeby to przynajmniej zapamiętać. To, że kiedyś były noce, będziesz mógł powiedzieć: byłem na paru, mi to pomogło, było fajne. Fajny pomysł. I zostanie w pamięci, niech to zostanie w pamięci jako coś fajnego. I dzwoni ktoś, dobra, odbieramy koniec monologów. Dzwoni numer telefonu nieznany mi. I robi bół Aha, i nic nie gada. Cześć. O, cześć! Ciała! Mam tego chcę zapytać. No, no. No, cześć! No, się To słuchaj w Skype'ie, nie w, w radiu czy w, w czym tam? Podgaduję hasło. Głową muru nie rozwalisz. Dobre hasło, prajdowe, podoba mi się. E, wygrał pan, e, myślę, saksofon. Jakie momenty lubię? Kto to był? Pyta A Skąd ja mam wiedzieć? Nie wiem. Zadzwonił, se, powiedział hasło i poszedł. Ale zgadł i wygrał saksofon, ale już się nie chce zgłaszać po niego. Niestety. Las últimas noches en rehabilitación. To są. Don Camilo powiedział bardzo słusznie. Bardzo mi się podoba, to mogłem tak nazwać. Las últimas noches en rehabilitación. Muszę pójść na kurs hiszpańskiego. Czy ktoś zna jakiś? Może trochę poduczyć. No, ktoś dzwonia, nie wiem, jakiś telefon. Czy to ten sam był? Nie wiem, jeszcze raz zobaczę. Jak ten sam, to wyłączę. Halo? Tak, to to jest? No sam? też mm, kupiłem sobie swoją <grywka> ciapkę. <grywka> <grywka> Gratuluję! Dobrze. Zrób zdjęcie, wyślij. za ile sobie kupiłeś? No, nie wiem. A ta jest ta jest ej, jedyna tak, na tak, świecie w ogóle. Poważnie. Głową w ogóle nie odpędź. Wygrałeś saksofon jeszcze raz. Dzień Dobra, Sia, pogadam no, nara. z nara, nara. No, nara. nara. E, dobra, tak, to był pan od z głową muru nie przybierz. Aż sobie normalnie za, zapiszę chyba. Może jeszcze coś kiedyś zadzwoni, powie. E, lubię takie, dzień świstaka, tak to był. E, I takie lubię. Nie było takich często nocy na odwyku. Gdzie dzwonili ludzie, żeby sobie zrobić jaja. A szkoda, bo ja myślałem, że będzie właśnie fajnie dużo, ich fajnie będą tacy przychodzić i kadać. Ale dzwoni Szymon. Aż się boję, który, bo Szymon to o, różne dzień, są Martin. Szymon. Cześć, cześć, cześć. Poczekaj chwilę, muszę sobie wyciszyć sobie. Wycisz mnie. No. W ogóle powiem ci, że strasznie się zdziwiłem, bo y, jakiś. No już 2-3 miesiące nie byłem na nocach No. i tu naraz patrzę na gadu-gadu, a masz w opisie, to są ostatnie noce na Odwyku. Są, tak. Yy, no generalnie, dlaczego tak? A o tym napisałem na blogu na www.odwyk.com. Dlaczego? A w skrócie powiem. Bo one no. się miały być w zamierzeniu takim miejscem, gdzie ludzie sobie przyjdą, pogadają szczerze z innymi ludźmi o swoich problemach, o wątpliwościach i tak dalej. No i po to też miały być w nocy, żeby to było tylko dla tych ludzi, co nie mogą spać, nie, co, co mają poważne problemy, jakieś tam, albo co myślą dużo, no wiesz, takie osobiste bardzo miało być. A zaczęło się od jakiegoś czasu to skręcać w stronę takiego klubu dyskusyjnego pod tytułem Kto ma rację w sprawie Marii albo w jakichkolwiek tam innych sprawach. I nie o to mi chodziło i ponieważ już te noce na odwyku wiem, że będą szły w tą stronę i to muszę je skończyć, bo nie będą szły, sobie zdaję sprawę z tego, że nie będą one szły w tą stronę, w jaką ja chciałem, bo może źle prowadziłem, a może coś, nie wiem, nie byłem pewny tego, co to ma być. No w każdym razie w źle to coś jest nie tak i skończę je teraz, zanim się zrobi no. całkiem nie tak. No rozumiem, ale tak... Tak myślę, że szkoda mi wszystko. No pewnie, że szkoda. No. Wiem. Pamiętam jakieś, nie wiem, kurczę, pół roku temu, więcej niż pół roku temu, jakoś pierwsze syp przyszedłem i dla mnie to było no coś fajnego. No dla mnie też jest. I generalnie strasznie się zawsze cieszyłem na tą środę, a teraz koniec, no. Znaczy, nawet no co rozumiem cię, bo jeśli mówisz, że, że jakieś kłótnie się tu robiły, jakieś kółka dyskusyjna, to, to też myślę, że nie ma sensu czegoś takiego prowadzenia. Ale coś pozostanie, myślę, takiego. Po hmm, no, czy wiesz, to hmm, może nie było aż takiego problemu jeszcze, ale wiem, żeby był już i żebym ja nie wiedział, w którą stronę to noce okay, powinny. ale no. to kiedy tak zaczęło się w ogóle na tym zastanawiać, żeby to skończyć? Bo, no nie wiem, dwa miesiące temu chyba jeszcze nie. nie. Chyba też nie było źle, co nie? Nie, to mi się zbierało trochę od jakiegoś czasu. Nie wiem, od, mies od dwóch miesięcy może właśnie. Tak już się zbierało, że coś to skręca nie w tą hmm. stronę, co chcę, a w, po ostatnich nocach to już byłem przekonany, że okej, okay, to, to już trzeba skończyć. Póki, się, póki jest dobre, póki są fajne noce i będą dobre wspomnienia. Bo potem by się tak chyba rozjechały całkiem. No, a poza tym ja się zmęczyłem, strasznie strasznie mnie to zmęczyło już prowadzenie noc nadwyku na i, i to też jest problem. No, głową muru nie przebijesz w końcu. No rozumiem, rozumiem. Ja. No A myślę, że to jest taki definitywny koniec, czy... A nic nie jest Nie wiem. Wszystko się kończy z jednej strony, z drugiej strony żaden koniec nie jest definitywny nigdy. Ha. Nie, coś się na pewno będzie nowego, ale nie wiem co i kiedy. Aha. Nie ale wiadomo. coś będzie. Coś będzie, pewnie, że będzie. Ale odwyk będzie działał w takiej formie, jak działał dotychczas, rozumiem. Tak, tak, bo on jest potrzebny i on dobrze idzie, myślę. Póki on, póki ja czuję, że jest potrzebny i póki ludzie mówią, że jest potrzebny. No. A jak będę wiedział, będę wiedział, że na pewno nie jest potrzebne, jak nie, nie dam już ani złotówki, bo to będzie wiadomo, że to, to nikt nie potrzebuje tego do niczego, to, to wtedy się skończy. Nie, odwyk też jak pewnie kiedyś skończy, ale to jeszcze dużo czasu chyba zajmie, zanim się skończy. Ja myślę, że się zmieni w coś innego. Może bardziej w grupę taką, może w takie, nie wiem, zbiór blogów albo co. Nie wiem, wszystko się zmienia, dobrze, że się zmienia. Trzeba pozwalać rzeczom się kończyć, myślę, i pozwalać im się też zmieniać. Jeżeli widzisz, że naturalnie się coś zmienia w którąś stronę, to pójdź za tym, to nie trzymaj się kurczowo czegoś. Tak samo swojej pracy, szkoły, czegokolwiek tam. Co to tam masz w życiu? Nie? W życiu to są zmiany, to jest normalne, tak myślę. I coś się kończy, coś zaczyna. No, Coś się zacznie, jak się nie skończy. Problem z tym, że ludzie się trzymają kurczowo czegoś, Główny problem jest taki, że jeżeli czegoś najpierw nie skończysz, to nie dasz miejsca, żeby się zaczęło coś nowego. Ja miałem tak zawsze z pracą, że nie miałem nigdy nowej pracy, póki nie zostawiłem starej, Nie, to jest normalne, no bo, bo nie szukałem ani nic, ale zawsze było tak, że ja się musiałem nauczyć, że najpierw muszę zostawić pracę poprzednią, a dopiero potem będzie nowa. Nie wiem dlaczego, może inni tak nie mają, ale ja tak mam, że muszę najpierw coś skończyć i ryzykować, że coś będzie na pewno. Zawsze coś jest dalej. Nie ma coś takiego, że się kończy i, i koniec. Zawi Zawisnęliśmy w próżni. Zawsze coś następnego będzie. Tyle rzekł. No. no więc. No. Ja myślę, że, że skoro tak twierdzisz, no to Twój wybór, Twoja decyzja. No, no szkoda, szkoda, ale, ale ja to szanuję i rozumiem w każdym razie. No, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam się usłyszymy gdzieś. Pewnie. Coś, coś na ww.w.com zapraszam, bo tam będzie... No jestem, jestem, słucham. ...się będzie działo nowe rzeczy. Tak. No do blogów zapraszam różnych, czytania albo pisania. ktoś Jeszcze ma miejsce, y, będzie dziewięć blogów zawsze. I jak ktoś przestanie pisać, to się go wywali, przyjdzie ktoś następny wtedy. Ale mhm. nie będzie więcej niż dziewięć. Mam miejsce na dziewięć blogów. No a powiedz mi, ale czy to... Y blog w takim rozumieniu, taki regularny blog, czyli ktoś się... No. Mm -hmm. tak Czyli trzeba pisać z jakiś czas, konkretnie, tak? No Nie, znaczy, no po prostu pisz, kiedy uważasz, nie? Ale jak przestaniesz pisać na pół roku, no to cię się wyrzuci, jak przyjdzie ktoś nowy wtedy. Nie? Tak, nie wiem, no w miarę sensownie To nie masz jak, jak, jakichś reguł. Tak na wyczucie jest, ale widać przecież, kiedy blog jest, leży i nikt nie czyta, nikt nie pisze. Tak. To nie trzeba jakoś robić reguł chyba. No, okej, okay, no. no to ja ci życzę powodzenia. A, starszy, dzięki. A ty... <śmiech> Dziękuję. Dzięki za, za ten czas, za ten odwyk i, i ogólnie za to, że ty się wszystko działo. Ja to będę miło. You're welcome. Było. To fajnie. Proszę bardzo. Nie ma za co. Cześć. <śmiech> Cześć, to był Szymon. No, o, i fajnie. Kurde, chyba pierwsza osoba podziękowanie, no ktoś podziękował już wcześniej, ale tak <śmiech> jakoś rzadko. Ale mnie to już nawet nie dziwi. Nie, ja nie wiem tak naprawdę, jak co wychodzi. I nigdy nie będę wiedział. Macie ten luksus, że wy sobie słuchacie tego od zewnątrz. Kurde, 100 osób wie lepiej ode mnie, jak naprawdę wygląda ją noce na odwyku. Ja wiem najmniej. Zawsze tak jest, że wszyscy oprócz ciebie wiedzą, że masz pryszcza na nosie. Ja mam pryszcza, nie wiem, bo nie widzę. Wszyscy wiedzą, a ja nie wiem. I tak samo są noce na odwyku. Ja nie wiem tak naprawdę, jakie i Nigdy nie będę wiedział, będę zgadywał cię. I dzwoni też karmazynowy piekarz po raz trzeci... I tym razem coś buczy. To może już coś podłączy. Może już zadziała. No, cześć, cześć. Jest! Działa, cześć. Słychać? Tak. Słychać? Słychać, słychać. słychać. No, hmm. słychać. Okej, okay, no. No. <głosy> w Skype'ie, w Skype'ie Głowa nie roz. <głosy> I to tyle było. To, to karmazynowy piekarz, to ja czekam na niego. Tyle na niego czekam. A to był człowiek od głową muru. Nie rozwalisz. No. najprościej. No a tyle miałem nadziei, że coś będzie ciekawego. Ja chciałem powiedzieć właśnie, że to może dobrze, to jest jakieś prorocze. Dzwoni człowiek znikąd i mówi głową muru nie rozwalisz. I to znaczy... To mnie upewnia w przekonaniu, że no nie dam rady samemu rozwalić głową muru niewiedzy biblijnej i prowadzić noce na odwyku i ble, nie wiem już co powiedzieć. Dobra, styknie już tych głów, już nie odbieram was. Marek jeszcze raz, czy nie? A tak jeszcze raz. No witam ponownie. Tak posłuchałem tych wszystkich ludzi i yy, szczególnie Szczególnie ostatniego tego człowieka, który zadzwonił i powiedział, głową muru nie rozwalisz. No, no i tak właśnie doszło, doszło do wniosku, że rzeczywiście jak się długo wali głową w mur, tak jak ty to robisz od jakiegoś czasu, to łeb pęknie. No to warto oddać śwież chwilę, żeby ta głowa odpoczęła. No. Od guzów, od obrzęków, od różnych takich. Może, może. Ja bym chciał ten mur rozwalić w każdym razie. Im szybciej, tym lepiej. Ale generalnie i tak powtarzam, że wiesz, samego pomysłu nie warto zarzucać. Hmm. Może, bo może. No to, kurczę, szkoda, naprawdę szkoda. To, wiesz, zrobiłeś kupę dobrej roboty, że zmobilizowałeś ludzi, to nieważne, czy tam jest, wiesz, kiedyś było 10 osób, dzisiaj jest 100 osób, mm -hmm. to tylko świadczy o tym, jaka ilość osób jest przyciągana do tego, do tych nocy na odwyku, prawda? Mm -hmm. Natomiast to, że oni się tam jakoś tak czy siak wypowiadają, tak czy siak do tego podchodzą, jakie to ma znaczenie tak naprawdę? No po co tutaj są? Po co są na tym czacie? Po co ci nawet bluzgi sprzedają? A ja wiem. No, to no co, nie mają nic nie innego nie lepszego do roboty, nie mogą sobie no? pograć w jakiegoś tam... Nie mają. masz szelankę jakąś, ale to jest... Lepsze jest niż tu. To jest na żywo, to jest lepsze. No jak rozumiem, no, że jest... Stary, no to nie jest jedyna audycja na żywo. Bo. Jest! Właśnie na tym problem polega na Justin... Wejdź sobie na Justin TV i znajdź lepszą audycję teraz na żywo. To dlatego ciągle ludzie to przychodzili. Nie na Dustin TV, ale wiesz, znam parę innych jeszcze Ta? rozrywek, które Ta, może nie równają się temu, żeby do, dowalić Martinowi, <laughs> ale wiesz, no kurczę, no, Jest Boże. taka gra, taką, wiesz, ostatnio sobie kupiłem Samsunga Galaxy, bo tego strasznie reklamowali i w związku z tym, że on jest na Androidzie, to jest taka gra, taka śmieszna, strasznie głupia, wiesz co. No. Dwa tygodnie temu, jak zobaczyłem, że mój szwagier, który ma prawie 50 lat, Gra w tą grę, to wymyślałem go, że wiesz, stary, co ty robisz, jakimiś kaczkami sprocy, z proces, celujesz do murków, rozwalasz gdzieś tam po ścianach, co ty odstawiasz, nie? Po czym kaczkami. wiesz, po dwóch tygodniach yy, mówię, ty, a w co ty właściwie grasz, nie? on mhm. mi mówi, no to popatrz, tu z dwóch synów ściągnęło mi coś takiego na komórkę, no i ja tymi kaczkami tam po murach walę, nie? No i kurczę, jadę autobusem i tak nie mam nic do roboty, jadę do pracy do autobusem, nie mam nic do roboty I taki, tam znałem nazwę tej gry, to ściągnąłem sobie ją szybciutko no i zacząłem walnić tymi kaczkami, kurakami i takimi innymi zwierzątkami po tych murach no, Ka no i kaczką okazało się, przewinę. że wiesz, no. że, że, że takie walnięcie kaczką, czy kurakiem w jakiś tam kawałek lodu Właściwie nic nie wnosi, ale niesamowicie <śmiech> relaksuje, bo no nagle właśnie. odrywasz się od tych wszystkich swoich problemów no. i wiesz, no, panisz, zupełnie kaczka. inny świat. No po to ja też gram w gry, no, myśl... to jest odpoczynek, na tym polega. Wiesz, ale ja się tu obawiam, że dla części tych osób, które tam na czacie w tej chwili pewnie mnie tam kasują jak, jak należy, <śmiech> odwyk i, i, i nocy na odwyku i gdzieś tam jakieś te programy na kontestacji, to są właśnie takie walenie kaczkami po murach, wiesz? A <śmiech> może, no może być. To jest, to jest takie oderwanie się od własnego życia, wygadanie się i i, no dobrze. i i wiesz, no wyluzowanie własnej psychiki, ale to i tak, nawet gdyby to tylko to było... No to dobrze. No, to wiesz, to po to jest, biorąc pod uwagę, że ci ludzie w tym czasie nie biorą na przykład hery. I nie oglądają telewizji. Nie idą na imprezę, nie robią rozpizdówy. No. no i tak by pewnie nie robili, podejrzewam. No ale. Yy, zapomniałem co chciałem powiedzieć. Zapomniałem. Już mam te... No ja taki większy to... jestem, przepraszam. Nie, nie, dobrze, tylko wyleciało mi teraz całkiem. Mówią, że lud, ja... Nie, ale generalnie, generalnie wiesz co yy, Rozumie oczywiście to, że jesteś zmęczony bo ja nie wiem, czy bym był w stanie coś takiego przyjąć na klatę Ja też nie to wiem To jest coś niesamowitego, bo ja nie Więc... jestem w stanie z tej strony patrząc na monitor śledzić jednocześnie czatu i rozmawiać z tobą No ja też mam trudności <śmiech> dlatego przegapiam większość czatu tak, co jakiś czas. I teraz biorąc, tylko. biorąc pod uwagę to, że, że, że ty musisz jakoś tam to wszystko sobie uporządkować i, i, i patrzeć, co ludzie piszą na czacie i jednocześnie rozmawiać ze mną na przykład, to gratuluję podzielności uwagi to po pierwsze. Po drugie Dużo treningu. No, mam świadomość, że ja nie byłbym w stanie czegoś takiego zrobić. E, chyba byś był. To naprawdę to jest kwestia treningu. No ja zrobiłem to nagrywanie, podcasty i wszystko od paru lat już to robię. No to po prostu się... Ty, ale co, co sądzisz y, o tym, żeby w tym czasie, kiedy na przykład nie będzie Cię, no. kiedy będziesz sobie odpoczywał, kiedy będziesz wymyślał, jak to wszystko ma potem wyglądać, zrobić właśnie taką grupę dyskusyjną? no to Gdzieś pod y, podegidą pod Egidą, yy, nie wiem... Ale no, kto chyba ma prowadzić? No, ktoś, ktoś musi prowadzić. Ktoś musi prowadzić zawsze, ktoś musi być. No ale właśnie to tak, no przecież znasz już trochę osób, jest tam gdzieś w kontestacji kreator, jest parę innych osób. Może hmm. wiesz, może warto by pogadać z tymi ludźmi i gdzieś zrobić jakieś tematyczne grupy dyskusyjne, gdzie ludzie mogliby ze sobą pogadać. To tak się zwyczajnie. forum nazywa i mogą sobie gadać na forum na przykład, ale to nie to samo jest. Forum to jednak... No forum to forum. Wiesz, gdyby otworzyć grupę dyskusyjną na przykład na Skype'ie, gdzieś na stronie odwyku, no to, co to jest są tylko dwa wyjścia. A czekaj, co to jest grupa dyskusyjna no na Skype'ie? No to taka grupa ludzi, którzy... znaczy konferencja po prostu. A konferencja. No i tak musi ktoś prowadzić. Teraz, teraz czy są tylko, wiesz, ale są tylko dwa wyjścia. No. Albo ci ludzie zachowają się na tyle kulturalnie, że będą ciebie dopuszczać do głosu. Nie. Czyli robić to, czego ja nie robię w tej chwili w stosunku do ciebie. <śmiech> to się nie da zrobić. Musi e... być jeden prowadzący. Albo po prostu ta grupa umrze sama wiesz, w sobie. Umrze. Umrze, tak. To jest... No ale wtedy <śmiech> będzie już problemu, bo, bo wiesz... Nie, ale no by to miał problem, On... bo zmarnuje Dzień. czas, siłę i energię na robienie czegoś, co nie ma szans powodzenia. No, Ale ja nie mówię, żebyś ty brał w tym udział, ja no mówię aha, tylko, żebyś udostępnił odwyk. Udostępnienie odwykły, zorganizowanie tego wszystkiego to jest główna część pracy tak naprawdę. Jak już są ustalone zasady, jakieś konkretne i wyznaczeni ludzie, to dalej to już jest dużo prostsze. To na tym polega cały problem, żeby, żeby właśnie wyznaczyć, ustalić, zorganizować, paść na pomysł i ciągnąć. I być tym głównym kimś, kto, no, kto to pilnuje, żeby żyło. Tak naprawdę na tym polega prowadzenie tak, odwyku tak, to to moje. Nie prowadzę tak naprawdę to co ja robię na odwyku to nie jest yy, tego się nie mierzy ilością godzin spędzonych na konkretnym gadaniu czy czymś, tylko na tym, że ja jestem zawsze na, na tej pewności, że ja tu zawsze jestem. To jest to prowadzenie mhm. odwyku. No. I tak samo nocy na odwyku i wszystkiego tutaj innego. chodzi o to, że gdybym teraz poszedł w ogóle albo umarł yy, i ktoś inny by przejął odwyk, to Albo ten ktoś by był stanął na wysokości zadań, robił to samo, co ja i dalej prowadził, naprawdę prowadził, albo by się wszystko rozlazło i zdechło. Bo jakby nikt nie prowadził, to by tego nie było. No po prostu taka jest, zawsze, zawsze musi być ten prowadzący. Tak to działa Ju, no już. Chociaż byśmy Dokładnie chcieli tak, demokracji bo... i wszystkiego, ale to nie działa. Zawsze musi być przywódca, lider. Jakiś może ja to źle wyraziłem, ale po prostu mnie mi chodziło o to, yy, że ci ludzie łącznie ze mną. Yy, którzy są teraz na czacie, słuchają lub, lub wiesz, krytykują i tak dalej, może wtedy właśnie, kiedy mieliby okazję poprowadzić samemu to lub brać udział w prowadzeniu, to zrozumieliby, że yy, otwarcie takiej, takiej strony jak odwyk.com, to nie jest to, że Martin pojawi się, zrobi 30-minutową wypowiedź, i już, bo chce być popularny na przykład, prawda? bo chce żeby go ludzie rozpoznawali, bo gdzieś tam jeszcze pisze piosenki, chce żeby go słuchali i tak dalej. To jest od cholery innej roboty, której po prostu zupełnie nie widać. No nie to jest siedzenie godzinami przy tym, żeby to wszystko sklecić, zmontować, a wcześniej zrobić taką stronę, sprawić, żeby to wszystko działało. Niech oni spróbują zrobić małą stronkę i no. zrobić własne głupie nawet przemówienie. Niektórzy próbują i bardzo dobrze, że robią kilka osób jednostek tutaj. I, no i dobrze, no wiesz co, tak większość ludzi nie będzie takich rzeczy robiła, wiadomo bo no wiadomo, że takimi ludźmi, którzy coś dają jest ich mało, ci co jedzą potem z tego, to ich jest dużo no, tak to działa świat wiesz, ja się zastanawiałem Ale... no. swego czasu zrobiłem sobie taki rachunek yy, gdzie wziąłem pod uwagę twoje korzyści z tego co robisz <laughs> no. i twoje straty oj Zrobiłeś? Bo ja nie robiłem. Ja się boję robić taki rachunek. No tak. ja mniej więcej sobie próbowałem to przeliczyć w taki sposób, co by było, gdybym ja to robił. No. Ile z tego mam korzyści, ile strat? No na pewno ja żyć z tego szukać. nie da. No nie da się, znaczy, no żyje, nie? No na pewno z tego nie. Da. przejrzałem, do tego stopnia próbowałem wnikać w temat, że przejrzają sobie nawet te wszystkie twoje wpływy, które tam gdzieś no. tam masz, prawda? No one są na stronie wszystkie. Tak no. że ktoś tam na czacie sobie myśli, dobra, ale Martin na pewno wszystkich wpływów nie y, ujawnia. Wszystkie Nieważne. ujawniam, jak to, leci. Dobra, to, to nie ważne, Martin, to nie jest ważne. Y, pomnożymy te wpływy razy 10. O, o to by było już w jakieś wpływy. Dobrze. Byłoby, ale do czego? Co? Byłoby, ale do czego by to było? Jak no i do to czego? jest pieniędzy? Do kieszeni. Celić sobie. To? No do kieszeni, ale z tego trzeba żyć. Trzeba zapłacić A. mieszkanie, podatki, radio, te, tam jakieś telewizje, no, nie, no, nie wiem, jak tam jest. Tak. No to płacę. Wiesz, w twoich rachunkach, ale no to wszystko telewizor. trzeba opłacić. No i no. co? I nawet gdybyś przemnożył razy 10, wystarczyłoby? No wystarcza jakoś, żyję jakimś tak sposobem, w miarę. No Dobrze, ale ja mam... ale jeszcze gdzieś, prawda? No, no właśnie nie za bardzo. <śmiech> dlatego żyję tak bardzo, a tak sobie żyję tak średnio. Znaczy ja żyję, bo stała się taka przedziwna rzecz zbieg okoliczności, że mieszkam tutaj, gdzie mieszkam, to jest niedorzecznie tanie miejsce, które w bardzo dziwny sposób się pojawiło i dlatego mogę w ogóle prowadzić odwyk, bo inaczej by nie było... Znaczy, no byłoby, ale tak całkiem strasznie na styk. Zresztą tak było. Wcześniej, jak wynajmowałem sobie miejsce, to, to było bardzo, bardzo na styk. Teraz już jest mniej na styk i da się bardziej swobodnie żyć, ale faktycznie, no ja po prostu na nic nie wydaję już, bo ja nic nie mam w życiu i ja nie chcę mieć nic w życiu. Tylko płacę za zamieszkanie jedzenie i jedzenie i prąd. I co jeszcze? Czasem sobie wymieniam procesor w laptopie od czasu do czasu, no ale to się rzadko robi. No i tyle. Nie, no, no ja, korzyści nie ma. Ale po... uważasz, że... Uważasz to, co bogate życie? A skąd? No przecież ja wcześniej byłem programistą, to ja wiem, ile ja zarabiałem wcześniej. To teraz to, to jest, to jest no jak to ładnie powiedzieć, no ża żałosne w porównaniu z tamtym. No programiści sobie zarabiają, wiadomo. No ale to nie chodzi mi tylko, tylko o zarabianie, musisz dorzucić do tego sławę wielką, która mnie czeka. No tak, no zapomniałem. No nie, to Że jest jakiś czynnik. Wszystko... Nie, bo wiesz, czytałem no jest... jakieś komentarze na YouTube pod twoimi piosenkami. A I, i, I tam właśnie wyczytałem to, że odwyk i całe te wszystkie ściemy na kontestacji i tak dalej prowadzisz wyłącznie po to, żeby, wiesz, lansować swoje piosenki, nie? A ja <śm> odwrotnie robię. Ja robię piosenki po to, żeby lansować odwyk. Odwyk jest sens czymś sensownym, co zmienia czyjeś życie naprawdę, konkretnie i na dobre. Zmienia i kontestację też wiem, zmienia. No, no, no, nie A piosenki się na mnie, jeżeli chodzi o twoją twórczość w piosenkach, to czasem mam wrażenie... Naprawdę jest kilka dobrych, może kilkanaście. No. Naprawdę dobrych. Ale czasem mam wrażenie, że tak po prostu robisz to no na robię. zasadzie... Tak, żeby Dla jaj Ach, nasz, To Napiszę, ale niespecjalnie sprawdzę, czy no. to będzie takie jak, jak jak ma być. <laughs> I te na YouTube to ja tak przeważnie robię, bo to są pierwsze wersje od razu po napisaniu, ale te na płyty czy coś to ja już dopracowuję. A rzeczywiście, ja po... nigdy, nie, nie miałem, nigdy nie miałem okazji słuchać jakiejkolwiek twojej płyty, A, ale mam taką na swoją ulubioną piosenkę swoją, yy, która ma tytuł Jabłko. <laughs> tak, ciekawe, tam... że... Że w tam co co sobie żyją z nie? Ja lubię tą piosenkę jakoś. Yy, wiesz co, ja się wychowałem na Gintrowskim, Kaczmarskim i paru takich kolesiach, którzy naprawdę dobre teksty pisali. No. i akurat jeżeli chodzi o jabłko, to to jest jeden z utworów który ma to coś no jabłko, bardziej tak, no, ciut się bardziej przyłożyłem bo siedziałem dwie godziny zamiast godziny i już ale tam dalej, nie, to dalej to nie jest to dopracowanie co ja się przykładam jak mam jak mam napisać coś porządnie, to piszę. Po prostu nie mam motywacji, żeby pisać piosenki, bo mi się już nie chce. Tym bardziej, że już nie słucha tego tak dużo, bo ten boom się skończył na mnie. I mi się to tak zwyczajnie nie za bardzo chce. No. Jakbym ktoś płacił 100 zł od piosenki... Ja wiem, to bym... że boom się skończył na ciebie, człowieku. Ja ostatnio puściłem swojemu szwagrowi twoje piosenki, no. który w ogóle, jak chodzi o poezję śpiewaną, to jest taki, że tak powiem... Zielony totalnie, nie? No, no i nagle, nagle sobie parę rzeczy odkrył w tym wszystkim, co tam jest. No, no. Natomiast jeżeli chodzi o same teksty, to ja się tam kiedyś za młodu próbowałem bawić w jakieś pisanie czegoś. I jedyne czego się nauczyłem wtedy, to tego, że chyba żaden tekst, bez odłożenia do szuflady, i przeczekania odrobiny czasu, żeby on sobie dojrzał w tej szufladzie, i żeby w twoim umyśle dojrzało to, co no, piszesz. No to prawda. Nie? I po poprawianie to chyba nie ma sensu go tak wrzucać do ludzi bez tego, żeby poleżał sobie. On powinien poleżeć i w przypadku powieści, którą pisałem, to oczywiście, że leżało, to trzeba kilka razy w ogóle odczekiwać, takie dojrzewanie robić temu tekstowi. Ale przy piosenkach, jak już się ma doświadczenie w pisaniu, to jest na tyle krótkie i skondensowane, że no czasem wyjdzie za piątym podejściem już. Znaczy nie, po prostu skraca się ten czas. Czasami ci wyjdzie no tak, od, razu, czas, od razu. Czasem ale... jest tak, że wyjdzie nawet za pierwszym razem, ale... No nie, nie, nie wyjdzie za pierwszym, ale bo jednak... tekst się przerabia. Przeraza, przerabiam ten tekst 10 razy, zanim on w ogóle jest w wersji pierwszej, która jest na YouTube, hmm. a później jest jeszcze poprawiony ileś razy przeważnie, zanim jest na płycie czy na koncercie, zaśpiewam czy coś. No to... A miałeś kiedyś nie. tak, że próbowałeś to przez ludzi przepuścić? Nie, bo to jest... nie ma to sensu... To, także, do... wiesz, nie, to nie, nie, nie to, żeby ktoś poprawiał, nie? tylko żeby posłuchali, poczytali zanim jeszcze to puścisz do ludzi Przeważnie nie, bo po co? Znaczy, po co? Nie, nie wiem, po co by to miało być znaczy, to nie jest puszczanie do ludzi YouTube to jest śmietnik ja tam puszczam wersje takie no, lipne dosyć bo mi na tym nie zależy Robert, to... cię. przepraszam, ale tu mój pies mnie atakuje <śmiech> no. ja mam takiego zbuja, który, który mieszka za mną mhm. Nie, ogólnie, tak jak mówię, wiesz, cały odwyk, y, wszystkie te klimaty, które tam stworzyłeś, y, są bardzo obiecujące. No i bardzo mi żal tych nocy na odwyku. No, już też, szkoda. Y, I kurczę... Nie wiem, czy dobrze robisz, teraz to zarzucasz. Ja też nie wiem. Nie wiem, zobacz, czy, bo, to, bo to zawsze jest tak, że wyjdziesz w praniu. Też nie wiem, ale dla mnie to jest tak samo decyzja, kontynuowanie nocy na odwyku, jak i przez przerwanie nocy na odwyku. Znaczy jedno jest decyzją i drugie. To nie jest tak, że mogę nie podejmować decyzji, bo nie mam w ogóle takiego luksusu nie podejmować decyzji. Za każdym razem podejmuję co tydzień decyzję, czy mają być nocy na odwyku. I teraz mi się wydaje, no z tych dwóch decyzji, że ta jest lepsza. Że koniec noc. No. To znaczy, co no, wiesz, ja słuchając twoich audycji na, na, na kontestacji mam takie wrażenie, subiektywne pewnie bardzo mhm. że tam masz spore wsparcie, mimo wszystko. Więc w, nie wiem, wśród otoczenia, wśród tych ludzi, którzy albo razem z tobą prowadzą tę audycje, albo tam dużo dużo no, nie więcej wiem, nawet jak. jak, jak... Tak, jak jesteś sam, to, to zawsze gdzieś tam pewnie ktoś zadzwoni i powie, słuchaj, stary, wiesz, tak czy tak. A tutaj niestety jesteś sam wystawiony no. na szczoł No tak, i może, odwyk jest trudniejszy. W kontestacji dużo ludzi no. się zaangażowało i to w ogóle bardzo fajny ruch się robi. I rzeczywiście, no to, to jest to dużo zmienia. A odwyk to sobie prowadzę po prostu. Ja, no ale nie ma kto tego robić, bo tak naprawdę. Ilość potrzebnych rzeczy do prowadzenia odwyku, no, no nie tylko nocy na odwyku, w ogóle czegokolwiek na odwyku jest ilość tych wymaganych rzeczy jest dosyć duża i to potrzeba specyficznych, połączenia specyficznych cech w człowieku, czyli musi to być to... Znaczy, to wiesz, ale ja, to, ja to zrozumiałem, chyba zrozumiałem, dopiero po dwóch albo trzech tygodniach, bo tak, na początku trafiłem gdzieś na YouTube, na jakiś filmik z jakiegoś innego zupełnie klimatu niż twój, no. i gdzieś był odsyłacz do twojej strony, zacząłem słuchać, tam potem napisałem, że maratonowo tego słucham, żeby nadrobić czas, no, z paroma rzeczami się zgadzam, z innymi się nie zgadzam, jak to normalnie w życiu jest, yy, natomiast wiesz, yy, później gdzieś trafiłem jeszcze na to, że tam prowadziłeś właśnie koczowisko i potem jakąś gdzieś tam, aha, wiem już jak to było, yy, otworzyłem stronę koczowiska i tam była informacja, że już nie ma koczowiska, jest kontestacja teraz. Mm -hmm. I zacząłem słuchać programów na kontestacji i potem wiesz, tak zacząłem sobie myśleć, kurde, no dobra, ale facet prowadzi, tak, nagrywa jeden program tygodniowo, gdzieś tam jeszcze jakieś te rozmówki, nie pamiętam jak się to nazywa na odwyku, no. to co ostatnio było o tym grzecznym chłopczyku. <głosy> te felietony, e tak? Tak, tak, te felientony plus, plus jeszcze, jeszcze nagrania tych, tych, tych wiesz, tych, tych, tych, tych całych tematów, które masz oficjalnie. Mhm. I do tego poniedziałek na kontestacji, czwartek na kontestacji, coś no. tam, coś tam. I może pewnie nie słychać, ale ja kiedyś miałem taki drobny epizod w Radiu Kraków, jeszcze jak byłem młody i piękny, teraz jestem tylko piękny, mhm. y... I wiem, ile wiesz czasu trzeba poświęcić na przygotowanie czegokolwiek. No tak. Więc, yy, tak naprawdę, to pytanie mam jedno. Kiedy ty śpisz? Ja śpię, ja dużo śpię. Ja odpoczywam też całkiem sporo, bo muszę. Znaczy, odpoczywam po, po nocach. Idę spać o trzecie gdzieś, bo muszę odpocząć jakoś. Obogonam film, bo gram sobie w gry. A kończę pracę gdzieś koło 10, może mniej więcej, albo po nadawaniu, albo w ogóle gdzieś o 11 czasami. Nie? No, ale potem przynajmniej się budzę trochę później. No i, i tyle, no coś śpię, no śpię, muszę spać, to śpię. Ale faktycznie, no... No, ale nie sądzisz, nie sądzisz, że podtrzymując nocy na odwyku, warto by po prostu zaprząc do roboty jeszcze inne osoby? W ogóle warto zaprząc do roboty inne osoby. Kwestia polega na tym, że nie ma takich osób, które łączą kilka specyficznych cech. Żeby ktoś nadawał w nocach na odwyku albo pisał nawet, musi mieć jednocześnie zaangażowanie w ten temat nie? i jednocześnie podejście do ludzi pod tytułem Ja lubię ludzi, i to już jest połączenie trudne, bo przecież jak ludzie się znają na Biblii, to są bardzo, że ludzi to tak nie lubią, że nie lubią być takimi nauczycielami. I jednocześnie być medialnym i ciekawym na przykład i jednocześnie mieć jeszcze w ogóle czas na to i jeszcze takich by się parę cech znalazło. Chodzi o to, że trudno znaleźć ludzi z połączeniem tych cech. I dlatego jest problem, bo po prostu nie ma kto tego robić. A ja bardzo chętnie bym oddał w ogóle nawet cały odwyk komuś, Ja sobie wziął, przeszedł na emeryturę pod tytułem co tam biznes prowadził albo programował albo coś. No, ale po prostu uważam, że taki odwyk jest potrzebny. Jest zwyczajnie potrzebny, a nikt inny tego nie robi póki co. Myślę. Przynajmniej nie znam nikoty. Znaczy, ale może, może spróbuj wiesz, wyselekcjonować parę osób, które. No ja cały czas próbuję i będę które, próbował. Ja... Dla... Które, wiesz, wiesz, na jakiś odwyk bis albo coś w tym rodzaju, <śmiech> które przynajmniej spróbują, bo czasem, dopóki ktoś nie zacznie gadać, to po prostu nie wiadomo, czy on będzie gadał, czy nie będzie gadał. nie? No może, czy będzie może. gadał sens, czy też będzie gadał po prostu tylko dlatego, żeby żeby się wygadać. Może. Rzeczy same już powstają. Powstało to na 100%. DJ Artu prowadzi nowe... że całkiem inny styl jest niż mój, ale jest i, poro... i powstało tam z jego okoliczności powstał, więc ludzie sami z siebie robią różne rzeczy, a ja bym chciał, no, żeby... Ale ja, ten... kiedyś tak, dość... ja kiedyś tak właśnie poszedłem za tym, co pisałeś i mówiłeś chyba na kontestację, albo gdzieś na odwyku, że tam masz jakiś ulubiony taki podcast Lubię Kiedy Pada. No, fajny był, Lubię Kiedy Pada. No właśnie, a widzisz, on akurat kompletnie nie jest w moim klimacie. <laughs> no w moim to niby też nie, ale, ale miał klimat, miał fajny klimat taki swój. Znaczy facet naprawdę robi dobrą robotę, tylko jeżeli ktoś to lubi. Tak. Ale jest mnóstwo osób takich jak ja, które lubią odwyk, a nie. No właśnie. A nie tamto, no. I dlatego dobrze by było, jakby była różnorodność, więcej ludzi próbowało robić. Ale widzisz, w Polsce w ogóle trudno komukolwiek cokolwiek zrobić, bo tu ludzie są przyzwyczajeni strasznie do tego, żeby. Y, do konsumpcjonizmu takiego, że no, nie no sądzisz, że trochę inicjatywy. się w tym momencie y, poddajesz temu trendowi? Ja się poddaję? No patrz, ile rzeczy robię. Co jeszcze mam robić? No wiesz, ale zarzucając właśnie nocy na odwyku, czy nie poddajesz się odrobinę temu trendowi. No jak się mam poddać? Wiesz co, jak ja robię siedem różnych rzeczy i rezygnuję z ósmej, to to jest poddawanie się trendowi pod tytułem nie robię nic? No, litości. Nie, nie, nie, nie, nie to chciałem powiedzieć, tylko, że po prostu robisz coś dobrego, czego w moim mniemaniu nie powinieneś zarzucać, bo mimo, że są jakieś trudności, mimo, że masz jakieś wątpliwości, to jednak, wiesz, no... Nie, muszę to, muszę to zostawić, no bo tak. coś jest nie tak z tym i idzie w złą stronę. Choćby dlatego, żeby zastanowić się z dystansem do, nad tymi nocami na odwyku. Ale coś będzie na pewno innego, bo rzeczywiście jest, coś tu brakuje. Brakuje jeszcze tego elementu właśnie czegoś na żywo, takiej rozmowy, kontaktu z ludźmi. Nie mogą być tylko te programy we wtorek i, i tylko moje felietony. Musi być jeszcze coś, gdzie jest kontakt. To wiem, że musi być, ale nie wiem co. No, wiesz, ja, ja myślę, że tutaj trochę problemem jest to, co zauważyłem też na czasie na odwyku, że, że ludzie troszkę za bardzo y, zamieniają dyskusję w jakieś takie, wiesz, prywatne bijatyki. No, bijatyki są niestety naturalnym zjawiskiem i trzeba się bardzo przyłożyć, żeby tego uniknąć jakoś. No i też może to nie do końca nad tym pilnuję. No, bo może powinien być bardziej żelazną ręką pilnować rzeczy, które się dzieją, a, a nie co jakiś czas dopiero reagować. Także może mój błąd. No bo jest zmęczony, jestem zima, jest. Dobra, okej, okay, odbiorę rejsa, bo już długo gadamy. Okay. Także tyle. Na, Dobra. na ten temat. Na więc. razie. Na razie. To chyba gadaliśmy z Markiem i mi się dobrze gadało. Już krawiec ty chamie. Na czacie powiedziałeś Martin tyleniu. Ja ci dam dzwoni znowu człowiek pod tym głową muru nie przebijesz i przyszedł właśnie na czat Hugo, który chce zobaczyć ostatnie nocy na odwyku i ja może odbiorę specjalnie dla Hugo żeby usłyszał komunikat o głowie hello, powiedz o tym na tej głowie cześć, dawaj hasło, jakie jest hasło? co robisz? co? hasło, hasło zgadujemy teraz hasło zgadujecie hasło cześć Dobra, hasło. No? Głowa muru. Nie rozwalisz. Yes! Nie rozwajesz. Brawo, wygraliście nagrodę główną. Rozłączenie z anteny. No i poszli. Więc Hugo, ci ludzie już dwa razy dzwonili i teraz zadzwonili trzeci raz. To teraz odbiorę cześć. Rejsa. Cześć Rejs. Cześć, cześć, cześć. No. No fajnie, że cię słyszę, ale szkoda, że w takiej okoliczności przyrody. A no, szkoda, ale ja żyję jeszcze, więc to tam jeden, jeden, program odpad będą inne. No właśnie, ja w sumie tak troszeczkę w związku z tym. Ja żyję jeszcze. Jeden, jeden program odpad. Echo? No, przepraszam, coś mi się tu włączyło. To ja. W związku z Aha, już OK? Tak. Zniknęło. O, echo. Zniknęło, świetnie. No bo tak, no bo wiesz co, ja pomyślałem, że <śmiech> zmęczenie materiału generalnie wychodzi, jeśli w ogóle chyba we wszystkich dziedzinach, jeśli nie ma jakiegoś takiego naprawdę silnego motywu przewodniego. Mm -hmm. Czyli? A, o, już, już mówię właśnie, mówię mm -hmm. o to mi chodzi, że generalnie ten odwyk to w swej zasadzie to miało być o Bogu, prawda? Mm -hmm. No tak przynajmniej o te, te, te tematy jakoś takie no i w sumie jest naprawdę świetna sprawa. Bo ja uważam, że, że naprawdę to jest jakiś dar, że tak się wyrażę, losu, czy Boga, no. <grych> że, że, takie, że, że jesteś taką osobą orkiestrą, jak to się mówi. Człowiek orkiestra. No właśnie, no. to też dziwne. No wiesz co, ja się tak się cieszę, bo ja wiele tych dziedzin widzę, jakie poruszasz, dotykasz i no naprawdę evenement na skalę, przynajmniej w, w Polską, to jesteś wydarzeniem i, to, no, i to, to... Dzięki. Ja to myślę... Dobrze byłoby to wykorzystać do czegoś naprawdę, czegoś y, takiego trwałego. Ja no, kiedyś, no, ja, kiedyś tu już dawno, jakiś jakiś nie wiem, trzy miesiące temu, tak napomknąłem, bo mnie to nieustannie nurtuje. E, no, mówi, e, t, mówiłem o rzeczach, coś w rodzaju, jak ten kontest z kampy, tak to się nazywa? Tak? No, no, no, no. Scampy. Ale ja myślałem o, o bardziej o. E, o stronie duchowej, nazwijmy to, i odwyk kampy. No, ten... no, no, no, dobrze myślisz. Na, na książkę, to, chcia chciałem to powiedzieć, bo to jest ostatni raz, być może, więc chciałem to po powiedzieć tak w pełni, w pełni, jak to mniej więcej... Y ja widzę, oczywiście, ja, ja tutaj nie jestem, y nie mogę tego wykonać, ponieważ y y to, ja myślę, to jest to, to, to, to jak do wszystkiego. Jest. Musi być wyznaczone pewne narzędzie. Człowiek, który to jest, jest w stanie y zainicjować, prawda? Mhm. No ja myślę, że takim jesteś. Ja nie, ja nie będę tu oczywiście tutaj oceniał, bo każdy, wiadomo, swój niesie, ciężar niesie i każdy wie, co może, co nie może, ale myślałem o tym, ponieważ i, za, ja, i, znaczy chciałem na jedną rzecz powiedzieć, jedną rzecz, że obserwuję twoje wysiłki na przykład na, po, na polu, dajmy na to politycznym, takim, ale w tym jest oczywiście tego słowa przez małe p, bo to jest taka raczej... raczej społecznym bardziej, no społecznym, o, o, o właśnie. Widzę, że jakieś uświadomienie ludzi pewne, na pewne rzeczy, jakby wybudzenie z letargu. Tak mi się to wydaje. Ja to tak widzę, że ty, no. w tym aspekcie działasz i, i no być może to jest to dosyć spory mur. To ciężko jest rozbić. Tam jest parę osób. Parę osób można rozbudzić w jakiś sposób, społecznie nazwijmy to, mhm. i w jakiś i, i uświadomić, ale, ale to wydaje mi się, że to jest takie wszystko na taką małą skalę. Nie chodzi oczywiście o oddziaływanie, ale po prostu na pewien, pewne, pewne takie wewnętrzne bloki, jakie może Polacy jeszcze mają, czy będą mieli jeszcze przez jakiś czas. No, no ale Myślę, jakieś, są, jakie inne propozycje są? No, właśnie do tego dążę, że, że ta. Te, ja widzę, ja, ja, ja, ja ten problem w ogóle widzę w, w, w, w, tej, w, w tej blokadzie wewnętrznej Polaków, nazwijmy to na pewne prawdy, oczywiste w wymiarze społecznym ze względu na braki, na blok, pewne bloki duchowe. Ja to tak, tak, w, no. tak w, synte, w pewnej syntezie. Bardzo oni, możliwe nie, właśnie, tylko... Oni, tak, że, że jeśli coś jest sprawiedliwe, to każdy, kto ma chociaż odrobinę uczciwości i poczucia jakiegoś no nie wiem... No czegoś, no wewnętrznego jakiegoś spra sprawiedliwości, powinien to wyczuwać te rzeczy, że to są po prostu rzeczy uczciwe, sprawiedliwe. I te wszystkie społeczne problemy, te, te, te leki, które, o których ty mówisz, są po prostu sprawiedliwe, uczciwe, więc tak. każdy powinien... No ja wiem, o co ci A... chodzi. Chodzi o to, że y, problemy biorą się, problemy, z, z, jakie mamy n, w sferze społecznej, czy tam politycznej, biorą się z moralności, która się bierze ze spraw związanych z Bogiem, z duchowością, o, z różnymi takimi... No wersenki. tak, wersenki. Dlatego, wersenki. dlatego robię jedno i drugie. Wiem, yy, ale no, jeszcze, dlatego, dlatego ja oczywiście, ja wiem, co robisz, bo widzę, że bardzo dużo robisz. Jesteś po prostu, mówię, jed, jed, jed, jed, jed, dla mnie jednym z najbardziej aktywnych ludzi w Polsce i tutaj bez no, względu Bez przesady, Myślę, no. Nie, no jesteś, no to, to dużo mówić, no w pewnym sensie tyle, ile możesz, w, no. w, w ty, z tymi środkami, w tym zakresie robisz po prostu mnóstwo rzeczy. I, i bardzo dużo i naprawdę się, to jest naprawdę wspaniała rzecz i się, i się z tego cieszę. I mnie się wydaje, i jednak, że trzeba było to jest tylko to oczywiście moje zdanie, ale punktowo uderzyć albo skoncentrować się na, mm -hmm. na, na, na połączeniu tych spraw y, y, y, y, y, tych, albo inaczej y, y, y, k, krótko mówiąc, bo nie chcę przeciągać nie wiadomo ile, ale wydaje mi się, że jest potrzebna rewolucja ducha. K, k, k, k, rewolucja okay. duchowa. Czyli, żeby ale tak. bardziej się skupić na raczej odwyku niż na kontestacji, tak? Ta, ale jeszcze, jeszcze dalej pójdźmy, dobrze? Okej, okay, no, Czyli... O co mi chodzi, że jest potrzebna ta rewolucja duchowa. Tylko, że w te wszystkie kościoły, o ile na nie spojrzysz, prawda, mhm. protestanckie. Ja już nawet nie mówię o ale bo nie nawet w niektórych miejscach może być lepiej, ale, ale generalnie to jest taka martwota, jest jakaś tam no, oczywiście inno no, biblijno, społeczna, tam to wszystko jest okej, okay, ale nie ma tego, co na przykład y, można było porównać do ruchu Jezusa z lat 60. w Stanach Zjednoczonych, czy w, jakich, czy w innych krajach, w innych okresach. No, no tak, ta tak, tak, tak. Takie Monty przełomowe, coś się działo, był ferment. Jaka, jakaś młodzież. Chodzą jakieś takie hipis, ale oczywiście nie chodzi mi o ten ruch hipis, bo to się też troszeczkę zbiegło. Tak, ja wiem o co ci chodzi. to Ludzie tak. to nazywają przebudzenie w różnych takich wspólnotach. Tak, to przebudzenie. Właśnie, ale, ale, ale ja tutaj. Masz pomysł, jak to zrobić? Jest, no, mam. Znaczy, tak? mam pomysł. Jak? To, to zależy od Ducha Świętego, ale. No, ale. Więc, bo to jest, co my mamy jest... zrobić? Tak, ja tylko mogę pewne rzeczy tylko zwerbalizować i jeśli są z Ducha Świętego, to one, to one w jakiś sposób się urzeczywistnią, a jeśli nie, no to po prostu upadną, to jest naturalne. No tak, czyli, ale tak konkretnie teraz jakieś... Konkretnie. No, ja tak sobie że już przechodzą do konkretów to. Yy, tak, te Contest Campy, w jaki sposób yy, to, to jest pewna wizja mm -hmm. yy, tego, te, tych odwych kampów, czyli w Bractwa Wolnego Ducha. Z, dajmy na no, to z, yy, mm -hmm. w, w jakimś czasie, w jakichś miesiącach. BWD. No. <laughs> A to już to do takich średniowiecznych, stępionych przez inkwizycję grup. <laughs> Nie, ja nie chcę ale... nawiązań do średniowiecza, łaciny, wiesz, mam dość tych klimatów. Ja, ale... ale to byli tacy desydenci, więc dosyć no. ciekawe grupy w ogóle taka, bo, bo, Tak Bo już nawet na Wo mówią, Wolny co? duch, coś, co podoba mi się, że tam jest coś z wolnym, no. No, no byli dosyć niesamowici i pewne rzeczy, można powiedzieć, można do tej pory naśladować. I takie odwyk kampy, mówisz, tak? Tak, odwyk kampy. Odwykampy mi chodzą Potrze... po głowie już też. Ja myślę, że po prostu najbardziej inne rzeczy potrzeba. Potrzeba pewnego pewnej inicjacji, pewnego lidera, który albo, albo jakiegoś pewnego z uformowania, nie chodzi o organizacji, ale chociaż z technicznego punktu widzenia zorganizować w jakimś okresie w miesiącu na przykład stworzyć tam jakąś taką platformę, gdzie, gdzie, będą, gdzie można będzie się modlić, gdzie, gdzie każdy będzie mógł, dajmy na to, tak oczywiście pewne z tego słowa znaczenia. tak mi się wydaje, że tak powinno być, powiedzieć co, co chce, nazwijmy to, że nie to, że jakiś tam, to jak to się wiesz, robi, że a tu jest jakiś tam program, tu przyjedziemy tutaj, ten powie, ten powie i tak dalej. W taki sposób oczekiwania, taka zupa oparina, zupełnie pewne pozwolenie na pewne spontaniczności. No właśnie. Na, na pewną spontaniczność. Ja myślę, że jeśli to będzie wychuchane na początku przy tej spontaniczności, to później, te, jeśli to będzie zainicjowane później przez Ducha Świętego, mogą się zacząć naprawdę niesamowite rzeczy. Hmm. I, Wiesz co, ja, ja to już zapomniałem trochę o tym, bo ja miałem od dawna nadzieję, że jak się takie coś zrobi, zresztą wielu ludzi miało jakieś, jakieś szumne zapowiedzi, że takie przebudzenie w Polsce wszędzie już było, tylko w Polsce, nie? No, ale minęło 15 lat i jest gorzej tak, niż tak. chyba kiedykolwiek. Dokładnie, a... dokładnie. A nie, nie widzę, ani że... i nikt nie ma pomysłu, jak to zrobić. No. Te, te przebudzania zostały spalone. I, i gdybyśmy kiedyś, się, może kiedyś, da Bóg spotkamy, to w jaki sposób y, ja bym Ci przedstawił to moją widzenie tego, dlaczego zostały spalone, co się stało, dlaczego w, w roku 94, 3 kiedy zaczęło się naprawdę niesamowite rzeczy, później zostało to, można powiedzieć, zdekapitalizowane. No było. Ale właśnie dlaczego? pod pozorem tego tak zwanego przebudzenia. Prze ktoś przejął ten, tą, tą jakby tą całą, tą, tą, tą, tą kwintesencję tego, tej, tego ducha i ją zmanipulował i tak naprawdę wpuścił w kanał, w którego nic nie wyszło. Całkiem to możliwe. Jest... Co ja wtedy byłem za bardzo podekscytowany poznawaniem świeżo Boga, że, że nie zwracałem uwagi na to, co się dzieje dookoła, ale rzeczywiście potem zdechło wszystko. Marzec. Ja tego doświadczyłem na własnej skórze przez, przez jakiś czas i, i miałem i doświadczyłem tego, tej dekapitalizacji, i można powiedzieć od środka to widziałem wyciągnąłem wtedy wnioski zrozumiałem tego, to najpierw w duchowym tego słowa znaczeniu, co się tam dzieje później sobie zacząłem to analizować oczywiście mogą to być błędem wnioski ale wydaje mi się, że przynajmniej z mojej perspektywy że tak jak wtedy ostrzegałem, że z tego nic nie będzie tak się rzeczywiście później wydarzyło że po prostu doszło do do, do kompletnego takiego do, no. do zupełnego kościoła, to, a już o zielonsiątkowym to już nie wspomnę, bo to już jest <grym> okej, okay. no ja mam a... nadzieję, że kiedyś pogadamy o tym, bo to no, może warto by pogadać rzeczywiście o tym teraz, wiesz co, nie zastanawiałem się nawet no. nad tym, czy, bo wiesz, ja robię sobie taki odwyk, bo robię to jako taki minimum i to na, zaczyna iść w różne strony, noc na odwyku to była jedna z tych rzeczy, które się pojawiły niespodziewanie znikąd bez planu a. Więc możliwe, że się, ma się pojawić coś następnego i, i nawet na pewno się coś następnego ma pojawić, ale ja nie wiem co. Zatem ja nie mierzę tak wysoko, żeby zmienić jakieś rzeczy. Co, co ja jestem, żeby coś zmieniać? Słuchaj, ja, ja, dokładnie. Ja też nie jestem od tego. Generalnie to tego to są, że tak się wyrażę, moce wyższe, ale no, jeśli możemy coś zrobić w jakimś kierunku, albo w jakimś a możemy? kierunku... Ze... No to... to możemy. Okay. No nie ja wiem, no... Nie chcę mówić, że nie, no po prostu... Po, po, ja nie wiem, co wyda... możemy. Ja czekam na okazję i po prostu nie. coś robię. Jeszcze to że, to, że ja jestem znany z piosenek, to też nie, nie, ja tego nie planowałem. To też było tak z góry. Moce przyszły i, i Podolski strzelił <głos> dwa gole i potem wszyscy mnie zna Ja, nagle... ja to, to powiedziałem po to, Wszystkoś że w jakiś tak sposób po, po, w jakiś sposób być może jest to jakaś y, iskierka, która cię w jakiś sposób do czegoś tam... M, może i zupełnie innego, ale w jakiś sposób... Y, poruszy i być może... ta się nie za... rusza. No ona już to siedzi to... we mnie i ja myślę sobie o obozach. Przypomniałeś mi, bo zdążyłem zapomnieć trochę o tym, że jakieś spotkania, obozy, coś tam, nie wiem jakie, co jeszcze, ale chciałbym to robić. Zresztą ja się strasznie lubię w ogóle obozy. Jeździłem, mówię, na 30 obozach chrześcijańskich byłem w tym International Messengers. I tam byłem w kadrze, widziałem jak się to robi. No chyba trudno znaleźć bardziej doświadczonego, lepszego kandydata na coś takiego niż ja, bo po prostu byłem, robiłem to przez 10 lat. takim jakby marzyłem po prostu. A potem po prostu... tamto Potrzeb... zdechło. To moderatora, animatora. No jak to zwał tak zwał No a potem zdechło tamto, a ja potem już nic starej nie robiłem w tym zakresie. Może ja się też nie czuję za bardzo na tyle duży, żeby zaczynać takie rzeczy, no, ale znowu pewnie jest ten problem, że nie ma nikogo innego. Dokładnie. O Każdy no. jest za mały. A no, jak może. ci... Najgorsi naj, są ci, którzy myślą, że mogą. To jest to, jest <laughs> to problem. I to powiem, ci, powiem ci jedno, że na, na, na, na tej zieleninie, na tej niewiedzy, na tym braku braku y, m, prze, przewidy, przewidywalności tego. To ja, to, to ja w tym widzę największą nadzieję, bo wiem, no. że właśnie te wszystkie rzeczy dobre zostały zarżnięte przez tych, którzy wiedzieli, jak coś robić. No, nie okay. oczekiwali na nic. Oni wiedzieli sami w sobie. Oni byli Alfą i Omegą i jeśli coś się nie szło po ich myśli, to po prostu to, to niszczyli i nie mieli tyle pokory w sobie. Żeby, żeby tutaj w takim duchowym tego słowa znaczeniu oczekiwać na Boga w takich sprawach. No ja wiem, o co żeby... Ci chodzi, jest dokładnie ten sam problem, co mi się przez całe życie przejawia. No. Okej, okay, dobra, ale to jest na inną rozmowę na pewno już. Jasne, a to nie wiem <śmiech> nie wiem kiedy. Też ale życzę ja Ci, co to to. się jakoś szybko reaktywowało, przynajmniej nie wiem w takiej formie, ale hmm, myślę, że ta dobrze. praca jest potrzebna. Ja też nie wiem. Widzisz, teraz likwiduję i czekam na następne, coś mi się objawi i będzie... Zobaczymy. No Też rób swoje, ja robię swoje, i ja robię swoje Jasne. i odpoczywajmy. Pozdrawiam Cię gorąco, naprawdę. Ja Cię też powiem. Dobra. Na razie, cześć. Dobra, co byście powiedzieli, ludzie, panowie, to jest ciekawa propozycja. Czy ktoś z słuchaczy szanownych Nocy na Odwychu chciałby pojechać na obóz jakiś ze mną jako dyrektor? Jak to się nazywa? Dyrektor? Jak to się po polsku nazywa w ogóle? Dyrektor obozu. No, e, obóz, gdzie można sobie posiedzieć, pogadać swobodnie, o, tak samo jak na nocach na odwyku, tylko na żywo. O, na żywo się gada całkiem inaczej, bo na żywo, na żywo to nie ma tej tendencji do dyskutowania ciągle ze sobą, na, na wspieranie się tego, tego, tylko jest żywy kontakt. i To już naprawdę jest żywe wtedy. To jest dużo fajniejsze. I... I przy okazji się modlić. O, to jest niebezpieczna rzecz, bo wtedy się angażuje już Boga. Wtedy to się wszystko może zdarzyć. Ja, sam nie wiem w ogóle. N nic nie wiadomo. No i tak sobie myślę, bo nie wiem, ja, ja lubię, brakuje mi też spotkań na żywo właśnie z ludźmi. Też odwyk fajny jest, ale kurde, w ogóle brakuje spotkań na żywo. A problem spotkania, ze spotkaniami na żywo jest taki, że one są cholernie zorganizowane. I to ja, ja tego nie chcę, bo to zorganizowanie co prawda, sprawia, że wszystko jest bezpiecznie, że jest porządek. Tyle, że z drugiej strony nie ma w ogóle życia. Nie ma możliwości, żeby coś się działo, bo wszystko jest tak wyregulowane. I nie tak miał wyglądać Kościół. Już wracam do kwestii Kościoła, czyli po prostu chrześcijanie nie tak mieli funkcjonować według Biblii. Chrześcijaństwo na początku było żywe. Było żywym kontaktem z żywym Bogiem, który mówił cały czas, prowadził, mieszał Wymyślał nowe rzeczy. No, a nie, że wszystko było ustalone, a Bóg to w ogóle już był zbędny. Jak w tym kawale Unii Europejskiej, co, co była zatrudnili jakiegoś stróża nocnego, tak i potem się okazało, że potrzebna jest komisja do spraw do wyliczania płacy, i potem komisja do nadzoru nad tamtą komisją, i ileś tamtych komisji. A potem się okazało, że budżet jest za duży i trzeba kogoś zwolnić, to zwolnili tego stróża. nie? I to mniej więcej wygląda, tak wygląda sytuacja w kościołach i w ogóle w chrześcijaństwie że zaczęło się od tego, że był Jezus i był Duch Święty i ludzie Go słuchali, a potem się okazało, że trzeba no, parę rzeczy dobudować i tu zrobić hierarchię, a tu zrobić przekazania, a tu zrobić prawo, a tu coś tam, a tutaj katechizm, a tu tam inne rzeczy, a tu rytuały. No i się potem okazało, że no, coś za dużo tego że trzeba coś wyrzucić. No to wyrzucili Jezusa i po zabawie. No już teraz to już jest niepotrzebne, bo reszta to już taka wielka budowla wyszła, to sobie po... poradzimy sobie już. No... Dobra, to dzwoni, dzwoni, ktoś jeszcze, ktoś zadzwoni na koniec, bo będzie koniec nocy na odwyku, tak? To już ostatnie minuty, no ostatnich nocy na odwyku. Hej. Cześć, Martin. Cześć. Mówi Martinis, z kampu pierwszego, może mnie kojarzysz. W każdym razie chciałem powiedzieć o tych o odwyk kampach. O, To jest znakomity pomysł. Chętnie bym się sam wybrał na taki, żeby tak? porozmawiać, po, posłuchać. No, pewnie. A nie boisz to, coś się? Rodzice cię nie... Czego bo... się pan? Nie wiem, bo to wiesz co, ludzie się zawsze boją, albo mi się wydaje, że ludzie się boją, jak cokolwiek jest gdzieś pod hasłem Bóg, to się boją, to panika jest i nie puszczą, nikogo nie pójdą sami, nie wiadomo co tam będzie, sekta, manipulacja i tak dalej, no wiesz, że się boją po prostu tematów takich ludzi, a może się nie boją, może mi się nie boją. Wiem. Myślę, że nie ma się czego bać. Jest znakomity pomysł z takimi rzeczami. Trzeba się takiego organizować. Może warto by zaryzykować faktycznie. A jeszcze chciałbym powiedzieć, że mam nadzieję, że wrócą nocy na odwyku, bo nie zdarzało mi się słuchać. A ja nie wiem, czy wrócą. No i... Nic nie mówię na ten temat. Mam nadzieję. No, w każdym razie kończę. Na razie Dobra... dobranoc. Na razie, dzięki. Dobranoc. Derek znaczy się mówi, mało tu dziewczyn jest. Wcale nie jest mało. Są tylko... Nie mówią nic, bo dziewczyny się nie, właśnie dziewczyny są fajne pod tym względem, na przykład pod wieloma względami w ogóle, żeby nie było, ale na przykład pod tym względem są fajne, że nie mają tendencji do takiej rywalizacji jak mężczyźni mają. Mężczyźni ciągle, no, lubią po prostu, no, no choćby po to grają w gry w Counter Strike, żeby do siebie poszczelać, nie, ani żeby się głaskać tam, tylko właśnie żeby coś się działo, a kobiety tego nie mają, dziewczyny tego nie mają. A jak mają, to mają trochę inaczej i w inny sposób, albo udają. <grywa> no dobra. Nie, nie chodzi o to, że widać, dlatego się nie odzywają, nie? Bo widać że odzywają się ci, co, co są bardziej tacy, że no, chcą, żeby się coś tam działo. Jakieś konflikty gdzieś widzą, o, o tego i chcą coś ekscytującego, a kobiety chcą właśnie coś innego. I dlatego jest ich mniej się odzywają, albo mniej są widoczne, ale są. Ja bym chciał też zrobić tak, żeby one wyszły trochę i żeby, żeby wtedy jest balans. Na, pod ostatnim odcinkiem na www.odwyk.com był ten odcinek o kobietach i się zaczęły w końcu odzywać kobiety, dziewczyny i od razu fajniejsza atmosfera była. Jest fajniejsza. Jest taka lepsza, bo balans się zrobił. Już jest... no Nie po to Bóg wymyślił dwie płci, żeby ciągle jedna tylko publicznie dyskutowała, a druga siedziała cicho. No to będzie dziwne. Czy może i po to, że... Dobra, okej, okay, no według Biblia mówi, że jak się w kościele jest, to kobiety powinny się zamknąć, prawda? I dać mężom mówić, i pytać tam mężów w domu. Okej, okay, ale my nie mówimy o tym teraz, żeby dyskutujemy na jakiś konkretny temat i tylko tak sobie po prostu gadamy. Więc w takich luźnych rozmowach i w luźnych komentarzach każdy powinien se pogadać. To nie są jakieś na konkre konkretne tam takie tego... O! I przypomniałem sobie, że wokaliza śpiewała kiedyś na nosach na odwyku i warto o tym pamiętać. To było fajne. I że na nocach na odwyku śpiewała wokaliza. Kiedyś zadzwoniła pierwszy raz przez Skype'a i zaśpiewała piosenkę i byłem w szoku, wszyscy byli, bo ba, śpiewała bardzo, bardzo ładnie. Śpiewała, z podkładem śpiewała, muzycznym. I teraz już nie zaśpiewa i to było, to przykre właśnie. Sian mówi, że wokaliza kiedyś była i śpiewała i to były czasy, tak. To były czasy najfajniejszych odwyków, nocy na odwyku najfajniejszych, i potem właśnie się one skończyły i dlatego kończą się noc na odwyku, bo nie ma wokalizy. A wokalizy widocznie nie ma, bo coś jest nie tak z odwykiem. Z nocami na odwyku. Tyle. Minister jeszcze raz zostanie odebrany. Hej, minister. Tak. Czołem. Cześć. No, Martin, ja tu apeluję do ciebie, bo DJR y, mówi, że ma jakiś super pomysł i apeluję, żebyś go odebrał. Nie chcę mi się już gadać. Nie, Martin, odbierz, bo on ma jakiś super pomysł. Nie, ja się boję jego pomysłów. No, odbierz, proszę. Nie chcę go odbierać już. No... Nie, nie. No, odbierz. Daj mi święty spokój. Nie. No, w ogóle odbierz. już nikogo nie odbiera. No, e. no. Ja nie chcę być tym ostatnim. Nie, on jest niemiły, bo ostatnio napisał jakiś komentarz pod ostatnim odcinkiem, jest niemiły i już go nie odbieram. Nie lubi nas, jest niesympatyczny Ja nie wiem dlaczego, za co on mnie nie lubi Albo Beci może nie lubi może nie No lubi to nas. on Może teraz polubić od nowa Pogodzić no, się czy coś Ale ja no. się z nim nie... Przecież to, to, to, to, to nie jest wróg mój, a nie nic ludzie Z, z czym się mam godzić Nie, nie no, Nie chce mi się Ech. No eee... <śmiech> Kontystacja mówi. DJ może przestał pić no, widzisz? O, i teraz się obrazi na pewno. Ale cię zbluzga teraz, panie kontestacja na czacie. Dawaj, dawaj, DJ, powiedz mu, co myślisz. No. no. Więc odbierzesz go, prawda? N nie. Tak. <laughs> nie. No nie, no to właśnie na tym polega ten, że mój program, że ja odbieram albo nie odbieram. Nie, nie, jak coś tam to prywatnie sobie pogadamy, o jakich, jak są ktoś projekty, ma to... To, to Martin Małpa odwyk.com. Czemu nie? Można coś pogadać zawsze. Nie wszystko musi być na forum publicznie. No, odwyk właśnie, może przez to jest problem z nocami na odwyku, że nie pilnowałem tego, żeby gadać właśnie konkretnie na, o konkretnych rzeczach. Na przykład o sobie, na temat, albo takie tam. Nie? Dobre, no, nie wiem, że... Ale teraz ci go zacytuję. Dobra. Martin chce robić coś razem z tobą. Po co gadał, że nie ma ludzi, którzy chcą coś robić? Tobie się już nie chce. Ja widzę szansę współpracy no, jest... i mówienie o Jezusie. To niech on co robi. Nie, no tak szczerze mówiąc najzupełniej szczerze, ja z djr nie chcę nic robić razem, bo nie... Z... Jak będzie Mam za duże różnice osobowościowe, bym powiedział. Po pierwsze, a po drugie poglądowe też trochę i... Znaczy zależy co, nie? No jak będziemy, możemy razem piec chleb i rozdawać biednym ludziom to będzie fajne, ale, ale nie wiem, razem podkaz o Biblii to nie możemy robić już na przykład. Możemy sobie robić osobno swoje i już. Nie wiem, no nie, rany jak są jakieś konkretne te to pomysły to zawsze zapraszam do pogadania i już nie muszę z każdym, znaczy nie z każdym po prostu się da robić wszystko, Hmm. Tylko niektóre rzeczy. No. Jestem ostatni, czy jeszcze kogoś odbierzesz? A nie wiem, bo już nikt nie dzwoni. Tylko ten głową muru nie przebijesz, ale już nie, nie chcę <laughs> słuchać hasła, bo już wiemy, jak jest. Dobrze. To ja chciałem podziękować Tobie, Martin. Chciałem podziękować też Beci. No. Chciałem wszystkich pozdrowić i powiedzieć, że w środę o 23 pojawi się yy, coś innego niż Nocy na Odwyku. A gdzie? I na Justin TV na razie. Zobaczymy, jak to będzie ze stroną. Dobrze. No i następnym tygodniu to będzie tylko takie organizacyjne i powiem, bo ja mam szkołę, więc muszę kiedy indziej to robić. No a... no i to wszystko. To napisz mi, żebym ogłosił. Niech ludzie wiedzą, jak coś będzie. To niech będzie. to też No dobrze. I... No. Mam nadzieję, że będziesz dzwonić do nas. No też mam nadzieję, że będę dzwonić. Dzwonić się fa fajnie, się. ja bardzo lubię dzwonić, jak ktoś prowadzi inny. Jak Hugo prowadził audycję, to lubiłem dzwonić z Zakopanego, raz dzwoniłem czy skądś tam. Fantastycznie się dzwoni. No. no, a ja ci muszę powiedzieć, że był taki koleś trzy dni temu, co no. też robił taki program, to był pan Sławek, tylko, że on Nie mówił tak. za sztywno. Tak? No, to jest zwykle no. problem ze sztywnością, trochę. No. no, niestety. No. No, dobra. Do Dobrano, cześć. No, na, na razie. Na razie ja już się przysypiam trochę, to ja już muszę kuczyć. No. To cześć. No. Cześć. Cześć. cześć. O, a, uciąłem w połowie. Dobra, yy, Marek jeszcze jest na koniec. Mark, Marek, z Markiem już gadałem. Ciebie też nie odbiorę, Marek. Dobra, jeszcze Ciebie odbiorę w sumie. Hej, Marek, Ciebie odbiorę. O, jak miło. No, tylko szybko no, Cię, krótko Cię odbiorę. <głosy> no, krótko mi odbiorę. <głosy> no. <głosy> tylko dwa razy próbowałem. No szkoda, że dj Jara nie, nie odebrałeś jednak, żeby powiedział, co ma do powiedzenia. Ja może też się z nim nie zgadzam w wielu kwestiach. Posłuchać można każdego. Ale jesteś tutaj. da się ukryć, że głównym twórcą tego więc jest Ci to... No, takie Twoje prawo. No, to dziękuję, że mi przypomniałeś oczywistą rzecz, ale o czymś konkretnym Nie, nie, nie, nie, chciałem przypomnieć to ludziom, bo strasznie się zbulwersowali, DJ Archer też strasznie zbulwersował. No właśnie, to jest jego, problem. z tego dokładnie powodu go nie odbieram, bo się strasznie bulwersuje. I nie chcę się bulwersować i po prostu już mam dosyć tego. Bulwersowałem się byle pierdołami, nie. No. nie to ja tak chciałem optymistycznie na koniec, że. Chciałem podziękować nie Tobie, ale Jej, wszystkim ludziom. Nie podziękuję tobie tym razem, tobie na komórce. Chciałem podziękować wszystkim ludziom, którzy tu byli. Bo to, no tak, fajnie, ludzie, żebyście, to ja wam zaraz podziękuję. Że ten klimat tu tworzyli, czasem lepszy, czasem gorszy, Od DJ Ardzu, właśnie do mnie. A, za, za chwilę go odbiorę. No. Dobra, chyba, że dołączę. Nie, nie tak. dobra. Okay, to. Nie, ale nie, Marcin, naprawdę szkoda. Duży czerwony guzik. A, Dobra. <laughs> Proszę bardzo, proszę wiem, bardzo. wiem, że szkoda, no nic twórczego już więcej. Nie, nie, nie, nie. chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz, że... Yy... No widzisz, uciekło mi teraz. Nie, dobra. <laughs> to nie jest godzina na noce, no to macie rację, no to... ci co pisali, że to za późno po prostu jest zwyczajnie na tę noc. Aha, oprócz. czekaj, czekaj, dam ci jeszcze kobietę w takim razie. Daj kobietę czekaj, mi... Czekaj. Dajcie mi kobiety. Cześć. Cześć kobiety. Słyszy. Ja tak krótko chciałam tylko podziękować Tobie i wszystkim ludziom pozdrowić, wszystkich na czacie, wszystkich, którzy, którzy mnie słuchali i którzy tu czytali i pisali na czacie, także chciałam po prostu na koniec tak tylko wszystkich pozdrowić serdecznie one. Amen. Tak. <głos> fajnie, <głos> dobrze. No, to pozdrawiam fajnie. w takim razie. Wszystko. No to jak, coś, jak to komuś by chciał mój głos, to może na nasz podcast wchodzić sobie i słuchać. Właśnie, bo nie, mówi, nie mówicie, że macie podcast, a potem ja no, sobie zapomniałem. Słuchałem no sobie. No, mamy właśnie na, na początku temu. zacząłeś słuchać, i potem tak, o, już nie słuchałam, Ja, ja, nie, ja już e... słuchałem, wiesz kiedy, trzy dni temu, czy dwa, bo o. z okazji tego, że się pokłóciłaś z niejaką K. A, a, to tak słynny odcinek, bo właśnie to było to, że pokazało, co że... Co myślisz? Właśnie, co ty myślisz, bo to właśnie pokazało, że nie można powiedzieć, że kogoś się nie lubi otwarcie, bo potem. tym... Ja po tym myślę to, że robicie sobie problemy tam, gdzie ich w ogóle nie powinno być, zamiast jakoś normalnie pogadać, to ten... To się tutaj przez cały, przez pół odcinka normalnie, Marta, wzięłaś i tłumaczysz się, o co tak naprawdę chodziło i żeby coś... No nie, nie wiem, czy to jakiś... Wymaga tak pół godziny tłumaczenia. Prosta rzecz, nie lubisz mnie, nie lubisz, Sory, nic się nie stało, do widzenia. Ale wiesz, wiesz, kawę, wiesz, to, wiesz jak to mają tam kobiety, no a spiedziałam, ja że już więcej, w pod, więcej już w podcaście nie będę o nikim się wypowiadała, czy pozytywnie, czy negatywnie, zwłaszcza negatywnie, bo, bo nie chcę znowu jakichś No Widzisz, że to trudne? No właśnie, to jest trudne, nie? ale nie. Tak, no wypowiadaj nie, ja, ja, ja, się, dlaczego. Ja nie, wiem to... właśnie, że, że właśnie takie rzeczy są trudne, bo ja na przykład czasami nie wiem, chcę coś powiedzieć, a z drugiej strony no niby jest wolność słowa, a z drugiej strony zastanawiam się, a czy to się y, znowu komuś tam nie spodoba, czy to będzie tak, a nie inaczej. I nie wiem, mimo tego, że, że wiem, że to jest mój podcast i ja mogę tak naprawdę powiedzieć na nim, co chcę, to i tak jest coś takiego, że coś się zapala, gdzieś lampka, jednak może nie Aha, wypada. A widzisz. Tak, I wtedy się wszystko psuje właśnie. Podcast już I jest z tak, Dokładnie, także jak coś zapraszam wszystkich na nasz MMMsowy podcast, to jest e, Marek, Marta, blogspot, Marek i Marta, blogspot.com. No, a jak się wpisze Marek i Marta w Google, to się znajdzie? Ciekawe. A nie wiem, nie próbowaliśmy, ale jak coś to w tym, podcastofonie jesteśmy, można znaleźć, o, w katalogu podcastofon można znaleźć e, e, małżeński podcast MMMsów, więc jak coś zapraszamy. <laughs> No. Jeśli lubicie mój głos, to, to zapraszam. Tak, fajny jest Dobra, to jest tak. jeszcze raz w takim razie pozdrawiam serdecznie. Pa, Podobno był świetny. Powinien nagrać. Do o, do, tak, są dobre. Tam jeden z wanny jest jakiś perwersyjny. To też... <grym> tak, z wanny też jest, Marty. No siedzieliście piłka. razem w wannie? Tak, tak. <grym. <grym> Dobrze jest. Trochę woda już była zimna na koniec. Tak słychać, tak cicho. Zimna już woda. Ja chyba byłem pierwszym podcasterem, co nagrał zwanny wanny podcast... Z... W Polsce, ale, ale wy byliście pierwsi, co nagraliście w dwie osoby, więc to. Pionierstwo. Cześć nagrał pierwszy z pustej wanny. <laughs> Jak to z pustej? Z pustej się nie liczę. w ogóle. Z pustej wanny, w ogóle co to za. Nie, dobra, to idę, to pa. No, no Dzięki. Pa, pa, pa, ma... pa. pa, No, z Markiem i z Martą to jeszcze będzie można gadać i spotkać ich w internecie, więc fajnie. Krat mówi, no głosik nawet seksy. No, nawet ona cała też nawet jest całkiem miła. Jest, yy, I na, przyszedł ktoś na czat. Asiek przedmiot odwyk, co to ma być? No wiesz, tu że się chleje, nie? Czekaj. Sekundę, tylko sobie poprawię znowu to oko kamery. Właśnie to jest fajne, że przychodzą ciągle nowi ludzie i się spytają, co to jest odwyk? Ja muszę to każdym razem mówić. No taki program, gdzie się gada o Biblii głównie, albo Bogu, albo życiu, albo śmierci, albo wyrzucaniu demonów, albo w, religiach wschodu, albo o czym się takim chce. Z tym, że niestety to jest ostatnie noce na odwyku już. Nie. Trafiłaś, ale ja, ja na... Chyba, że już se poszła. A no jak nie poszłaś, to trafiłaś na ostatnie... O, poszłaś. Poszłaś na ostatnie... Trafiłaś na ostatnie minuty. W ogóle ostatniego programu, bo on trwał przez rok chyba był, tak? Coś rok trwał. Trwały te nocy na odwyku. I to właśnie są ostatnie. No sorry. Czemu są ostatnie? Bo się trochę rozlazły. Po prostu poszły w... No nie są takie fajne, jak były na początku i dużo wskazuje na to, że, że, że nie będą już fajne. Albo jeżeli będą, to trzeba je zmienić, a z... lepiej je skończyć i z... zacząć od początku. Albo nie wiem zresztą, co zrobić. Na razie ich nie ma i już nie będzie. A, zobaczymy, co będzie dalej. No i tyle. Znowu dzwoni, głową muru nie przebliża, ale daj mi święty spokój, nie gadam teraz. Hosen jeszcze mówi, ja słucham dopiero 6 miesięcy. To może są od 6 miesięcy, ja nie wiem, ile one są, ile one są te noce. To się nie nagrywa w ogóle. Właśnie i to też następna rzecz. Te nocne na odwyku miały być nienagrywane po to, żeby można było sobie prywatnie powiedzieć, co się chce i wiedzieć, że nikt tego nie nagrywa, nie będzie publikował żadnych takich. Nie? A potem się okazało, że Justin TV automatycznie nagrywa te nagrania, i cholera, bez sensu teraz, bo teraz się zrobiło, że nie tak miało być. Może to, to przez to jest. Ja nie widziałem, że Justin TV to nagrywa automatycznie. Świnia. Nie moja wina. Wywalam to potem, ale czasem zapominam i leżą te poprzednie odcinki. To trzeba wyrzucić. Ale w sumie szkoda, bo niektóre są tak na tyle ciekawe, że, że warto właściwie, żeby były nagrane. Ale, ale takie były, miały być zasady, że się nie nagrywa. Dobrze, to ja wam, proszę pana... I um, O, Polisz Kramper pada na czacie. No, okazało się, że DJR się nie zbulwersa. No to dobrze, że się nie zbulwersa. To co mi, ja tutaj już rzucasz kalumnie na biednego DJR-a? Chwilę temu. Bo zbulwersował się, że uznałem, iż się zbulwersował. Aha, to się jednak zbulwersował. No to... No dobrze, to ok. E, Zostaw, nie wywalaj, mówi Raf 1989. No, to ja już zostawię, bo dzisiaj nie było jakichś szczególnie prywatnych rzeczy, to nie wywalam. Chelsea e, mówi: Chcę Twojego błogosławieństwa, Martin i Becin. Ja nie umiem. co się tak jak z ręką robi. E, witam Was czule, żegnam Was czule. Idźcie spać czule, spać. Dobrze, ja będziemy kończyć noc na odwyku ostatnie. Nie, szkoda, naprawdę, teraz dopiero czuję, jak, że mi przykro jest, że ten. E, um, nie błogosławię ludzi przez internet. Jeśli ja ktoś chce prywatnie, to mogę na żywo. Przez internet to coś, coś, coś nie tak jest w tym. Ale rzeknę, że i to by. Dopiero teraz czuję, że to tak przykro mi jest zrobić ostatnie noc na odwyku. No, przykro mi jest. I y, nie wiem co. Bez sensu trochę może. Nie może może po prostu potrzebna jest jakaś zmiana, ale ja się nad tym dopiero później zastanę. Po prostu dajcie mi odpocząć, nie myśleć o tym przez jakiś czas i zobaczę, co będzie dalej. Może by były noce potrzebne na odwyku nie przez Justin TV, tylko po prostu jako radio. Może takie nocne audycje, nocne audycje, może zesłuchaczami by były fajne. Może to by było lepsze. Może po prostu tak. Bo może po prostu jest problem przez ten Justin TV, bo że to wszystko jest takie no nie wiem, jak się z kamerką, to jest bardzo szołowate przez to się robi. A jak się robi szołowate, to znowu nie ma... Yy, znaczy, no nie chce się tak gadać osobiście o sobie, nie ma tego klimatu. Człowiek się czuje taki bardziej w jakimś Big Brotherze, nie? No. Może to z tym jest problem. Ale z czym jest problem, to ja się do tego dojdę później. A może, może to w ogóle co innego będzie. No... Hoseny czy mówisz, show, czyli szmatowate? Nie, nie szmatowate, tylko nastawione na rozrywkę za bardzo, a nie na, e, nie na osobiste kontakty ludzi, nie? tylko bardziej na roz, część rozrywkową. I może to był problem nocy na odwyku, bo ciągle musiałem lawirować między tym, żeby było ciekawie, czyli takie show bardziej trochę, a tym, żeby móc pogadać spokojnie o rzeczach osobistych, takich ze sobą. Więc nie wiem. Od, hasło podobno, dobre hasło. Odwyk uzależnia. Hej, dobre hasło, rzeczywiście. Odwyk uzależnia. Dobre hasło, dobre jest. Czemu jest pan tak proste hasło i takie fajne? Odwyk uzależnia. Odwyk. Chodź na odwyk, żeby się uzależnić. Żeby się uzależnić. Przychodzą ludzie na odwyk. I się uzależniają od odwyku. No? I ja też dopiero po jakimś czasie skumałem to hasło, bo odwyk już zaczął mieć. Yy, nie, już słowo odwyk niesie w sobie nie, nie to, co normalnie dla ludzi znaczy odwyk, tylko dla tych, co już znają i słuchałem odwyku, to już taka, odwyk to już całe to znaczenie tego, co jest na odwykką właśnie, nie? I się potem nie rozumie, co znaczyło prawdziwe odwyk. A potem ludzie przychodzą pierwszy raz i myślą, a jaki odwyk w ogóle, o czym on mówi? Co to, wódka, chlanie, narkotyki, a tu? Ten... Dobra, odstawiamy odwyk. Koń... Co się stało? Mam dwóch, dwóch oglądaczy. Właśnie wszyscy zwiali? Czy się Justin TV zepsuł? Aha, zepsuł się Justin TV. <śmiech> się patrzę, do kogo ja mówię. Dwóch oglądaczy. Jak dwóch oglądaczy, to znaczy, że jeden to jestem ja, a drugi to jest kontestacja. Że gadam sam do siebie. A nie, tu jednak jeszcze ktoś jest. Oglądasy, czajniki. No to kończymy. To były noce na odwyku i... <śmiech> Właśnie, były czasy koczowiska dekadencji. Kto pamięta koczowisko dekadencji? Kurczę, tyle fajnych rzeczy było. I wszystkie się kończyły, ale ja myślę, że jakby się nie skończyły te fajne rzeczy, to byśmy ich tak fajnie nie wspominali, powiem. Ktoś pamięta koczowisko dekadencji? Taki był program koczowisko.com, nie? I jakby się nie skończyło, to by było do dupy dziś, bo już by się było zmęczone, by było, ludzie byli zmęczeni, na pewno by się zmieniło i by narzekali, że nie jest tak jak na początku. No, ludzie, zawsze nie jest tak jak na początku, każdy projekt się musi zmieniać z biegiem czasu. I zawsze potem przychodzą ludzie, a na początku było lepiej. no Było inaczej, zawsze będzie inaczej. Na tym polega początek, natura początku, że nie jest środkiem, ani końcem też. No I będziemy pamiętać Noce na Odwyku jako coś fajnego. I bym powiedział, żeby ktokolwiek zwracał uwagę na to, jakby poziom dziennikarstwa był w Polsce jakikolwiek sensowny, to jakiś dziennikarz przyszedł i stwierdził, o to jest coś nowego w internecie polskim. To jest nowa jakość w polskim internecie. Nie było nigdy takiego programu jak Noce na Odwyku na Justin TV. Co tydzień stały program wprowadzony w bardzo niekonwencjonalny sposób jak na tą tematykę, bo nikt nie mówi o Biblii o Bogu w taki luźny sposób. To jest takie coś nowego. I by gdzieś były już artykuły o tym. I wtedy by to było 1500 osób, a nie 60 na przykład. I wtedy by się wszystko zepsuło jeśli jakby trafił, więc może lepiej, że jest takie dziennikarstwo szmatowate, jakie jest bo są z tego plusy. No, ale mówię, koczowisko się teraz fajnie wspomina i będę mógł sobie wspominać, że kiedyś robiłem, zrobiłem koczowisko dekadencji. Jak sobie sam, samą nazwę po prostu usłyszę, to a było, a było. A teraz jak ktoś usłyszy noce na odwyku, to co powiesz? A były noce na odwyku. Byłem w nocach na odwyku. A się działo. Było. No. Także mogę powiedzieć, że zacząłem. Przeszedłem i skończyłem. I to jest zamknięty cały projekt. I będę mógł sobie napisać. W CV robiłem noce na odwyku. Z tym, że. Z tym, że nie wiem, komu to CV dam, bo kogo to obchodzi właściwie, że robiłem noc na odwyku. Nie wiem, pójdę, nie wiem. W jakimś kościele czy coś tam. Dobra, Vergilek mówi, żegna się mój, trzymaj się Martin. Trzymaj się Vergilek. Że dużo domyślenia dały noce. To bardzo się cieszę. Po to były głównie. Eee, Bogu na sądzie dam, mówi krawiec. O, powiem, że przejrzałeś mnie trochę i nie powinieneś przejrzewać. Teraz cię będę musiał usunąć. Zlikwidować. Za dużo wiesz. Dobra. Yy, I no to żegnam się z wami wszystkimi. Powiem dobrze, chociaż odwyk został. No, odwyk został i dużo innych rzeczy będzie też. Nowe rzeczy na odwyku są przecież ludzie. Nowe blogi nowych ludzi. Będą pisać też o sobie coś. Mam nadzieję. Coś fajnego. Yy. Ludzki mówimy. Ludzki. Ludzki, fajne. Lud, ludzki. Martin nie dałeś mi szansy się przekonać, bo to pierwszy i ostatni odcinek, jaki widzę. No cholera, no. Głupia mi teraz. Szkoda. No nic. Dobra, wyrośnie coś nowego. Wpadaj na www.odwyk.com. Tam też są fajne, luźne rzeczy. Tylko tak nagrane wcześniej. Ale coś takiego na żywo też się pojawi. Za jakiś czas na pewno na www.odwyk.com. I się pyta, co na Odwyku? Jesteś poza nocami na Odwyku? No ba! Przede wszystkim jest na www.odwyk.com gadka. I w komentarzach długie rozmowy i yy, fajne są felietony moje, powiem. I nowe, od, nowe blogi, różne dziwnych, różnych ludzi, nowych, ciekawych. Także się to... Chcę coś zmieniać, zobaczyć, co się stanie. No, w różne strony, zobaczymy co się stanie. Robię tak, że robię pyk i patrzę, co się dzieje. I może zacznę, coś wyrośnie. Jak śpiewał Kaczmarski, a ty sieje, a może coś wyrośnie. Więc ja, dobra, na koniec wam puszczę właśnie tą piosenkę, o której powiedziałem, skoro już sobie o niej przypomniałem, jak ją znajdę. Eee, jak się to nazywa? Jak się to może nazywać? Ktoś wie, jak się to nazywa? Eee, też muszę poszukać, jak to się nazywa. Ale najpierw, e, tak, zanim będzie Biedronka kończąca, no co odwyku. Nie mam biedronki, Gdzie jest Biedronka? Biedronka gdzie jest? O, jest Biedronka. To będzie jeszcze inna piosenka, która... Okej, okay, jest moim podsumowaniem właściwie tego, co ja bym chciał powiedzieć. No wam już puszczałem tydzień temu, ale puszczę jeszcze raz. Why not? Why not? Valley of Dry Bones. No to puszczę kilka piosenek. Na końcu jeszcze blok piosenkowy będzie. E, takie moje piosenki ulubione i pasujące do tego, co ja go odwykł, Że dla tych wszystkich, co nie cierpią chrześcijaństwa i kościołów, to ja was bardzo dobrze rozumiem, powiem. Bardzo dobrze. I powiem, że lepiej to rozumiem niż wy i mam więcej powodów, żeby go nie cierpieć, bo byłem i w kościele katolickim, byłem i w kościach protestanckich, byłem, widziałem wady jednego, widziałem wady drugich, widziałem najrozmaitsze rodzaje hipokryzji, kłamstwa, jakiegoś głupoty zwykłej takiej ludzkiej, najroz, najróżniejsze rzeczy, największy syf, jaki się w kościołach spotyka. Widziałem też, widziałem też dobre rzeczy, widziałem fantastyczne rzeczy, widziałem dobrą... Wspólnotę. Widziałem ludzi, którzy żyją jak rodzina, różne rzeczy widziałem. Ale to nie o to chodzi. To nie jest w ogóle to, czym chrześcijaństwo jest, bo my go sprowadzamy ciągle do życia kościelnego, a wcale nie jest chrześcijaństwo życiem kościelnym. Chrześcijaństwo jest życiem z Bogiem, żywym, a nie ideą, nie jakąś teorią, tylko prawdziwym, takim, który do ciebie mówi. I o ile potrafisz, tyle ci powiem na koniec, człowieku, co to jeszcze słuchasz, o ile potrafisz zaryzykować na tyle, żeby przestać kontrolować swoje życie, żeby tak pff, puścić je, puścić tą kierownicę i powiedzieć, Boże, teraz oddaję Ci to wszystko, ten cały mój burdel i nawet jeżeli sobie z nim radzę, to ja nie chcę sobie radzić, bo wiem, że Ty masz coś lepszego. Ja Ci zaufam, rób z tym coś chcesz. I pod tego momentu, jeżeli ci ludzie, którzy tak zrobili, możecie z nimi rozmawiać, rzadko takich możecie spo spotkać, ale spotkacie pewnie. No, oni się tak wyróżniają często, bardzo. I oni wam powiedzą, że od tego momentu zaczyna się jazda. To jest taka jazda, naprawdę, i ta jazda jest warta tego ryzyka. No, jest warta wszystkiego, powiem. No. Dosłownie jest warta wszystkiego. Już nie chodzi o to, że Jezus przyszedł tam, umarł coś tam, żebyśmy mieli życie wieczne. Nawet już nie o to chodzi. Chodzi o to, że On przyszedł po to, że ci ludzie, którzy chcą z Nim żyć, mają już życie już teraz, już od teraz. Nie trzeba czekać gdzieś tam w nieskończoność. Od tego momentu już jest życie pełne jazdy. Nie, rzecz, rzeczy, które się dzieją ciągle na bieżąco, w zbiegach okoliczności niesamowitych, ludzi, których przypadkiem spotykasz, rzeczy, które się dzieją typu puszczasz w świat piosenkę o Podowskim i na, nagle cię zna pół kraju. To wszystko się dzieje przecież samo niby. Ktoś to robi odgórnie, jeżeli w to wierzysz. Jeżeli w to nie wierzysz, to i tak się dzieje, więc sobie znajdź, jakie chcesz wytłumaczenie, ale ja nie będę udawał głupiego i poczyście, po, że to jest Bóg, tak, te wszystkie rzeczy, to, że jest odwyk, że wy tu jesteście. Czemu tu jesteście? Jaki jest prawdopodobieństwo, żebyście przyszli tutaj dzisiaj o tej godzinie, o 1.37 w środę nic nieznaczącą, na jakiś adres www.odwyk.com czy tam justin TV slash odwyk i posłuchali akurat Martina, który gada e, w taki sposób o Bogu, który jest żywy, no takie dziwne trochę, nie? i stąd dalej jest jakiś ciąg dalszy i to wydarzenie będzie miało ciąg dalszy jakiś. i te wszystkie z okoliczności są fantastyczne po prostu jest coś fajnego tak żyć, to jest prawdziwe życie życie to nie jest ustalone normy Unii Europejskiej to nie jest twoja praca, twoje etaty i to nie są studia przez 5 lat a potem jakiś nowy ustalony tryb życia to nie jest chrzest i ślub i bierzmowania i wszystko tak jak tam ma, przewiduje to norma polska to nie jest to prawdziwe życie, ta, dla tych, którzy są odważni i naprawdę chcą żyć świadomie, to jest życie z Bogiem, którego się znalazło. Bo wierzę w to, że nie ma możliwości naprawdę pełnego życia bez pogodzenia się z Bogiem. Za kogokolwiek go uważasz, za jakiegokolwiek tam go uważasz, bez kontaktu z tym, któremu się zawdzięcza to w ogóle istnienie, to życie jest zawsze niepełne. To jest takie... trochę... wiadomo, że będzie niepełne, bo nie zrozumiesz w ogóle skąd się wziąć, po co jesteś, możesz próbować, możesz sobie coś wymyśleć, może była ewolucja, a jeżeli nie było, jeżeli był Bóg, a ty go nie znasz, to coś przegapisz w życiu ważnego. No i ponieważ są ludzie, którzy już to przeżyli, i ja jestem też jednym z nich, to stwierdziłem, że by ludziom dać innym szansę na to, żeby może chcą zaryzykować, a nuż chcą, a może nie chcą, to nie ale przynajmniej niech wiedzą, że można inaczej. Dobra, i tam piosenkę właśnie, bo to jest wszystko wstęp do piosenki, którą puszczona, podsumowuje właściwie, że to, to są może i rzeczywiście jazdy z biegi i okoliczności i wszystko, ale tak naprawdę to jest bardzo proste życie i sprowadza się do paru prostych zdań właściwie i ta piosenka podsumowuje wszystko.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 Zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać mu, stale przy nim być. Mocno uścisnąć bratną dłoń, każdemu w oczy spojrzeć mu. Po prostu z Jezusem żyć Zwyczajnie bez wielkich słów Każdy dzień powierzać Mu Stale przy Nim być Po prostu z Jezusem żyć Zwyczajnie bez wielkich słów Każdy dzień powierzać Mu Stale przy Tutaj zawsze Tomek Żółtko mówi, że dziękuję za koncert i mówi, ile zrobił płyt i za ile je można kupić. Co przejąłem od niego też na swoich koncertach, też właśnie ostatnią piosenkę zawsze, moja ostatnia piosenka to jest Trawa, której nie ma na YouTube, jak ktoś ma płytę, to zna. Jak nie ma, to przegapił dobrą piosenkę, więc zapraszam do kupowania płyta, bo wychodzę na koncert, koncert co jednak zawsze koncert. No i zawsze przy ich dźwiękach ostatnich mówię właśnie, że można kupić płytę ale teraz nie powiem, bo ja jeszcze teraz tutaj puszczę wam muzykę, piosenkę, którą kurczę, tak dobrze pasuje do tego tematyki, a to krótkie już będzie na koniec, ostatnie parę minut tylko, a, a nigdy jej nie puszczałem, aż się dziwię po prostu, także zrobię tutaj mały wyjątek Jacek Kaczmarski, źródło wszelkiego zła, która też jest bardzo poczującą piosenką, aczkolwiek nie do końca z tego punktu widzenia, co Tomek Żółtko w ogóle z innego ale mądra, a wszystkie mądre rzeczy warto puszczać. Posłuchajcie sobie, jeżeli nie znacie. Sną mężczyźni, śnią kobiety, błysk biseksualnych bielizn, głodzą uniwersytety, permisywizm i ateizm w spisku cerka i fartucha. Zamiast maski. Okulary chrześcijańskiego dusi ducha Szatan pychy i niewiary Sprawy mroczne i ogromne Świat na naszych oczach kona Wszystko wina to masona Że o Żydzie tutaj już nie wspomnę Usprawiedliwiają krocie Wskazującym boskim palcem Zaprzeczają wszelkiej cnocie, Która się niesprawdziwe walce Wykupują łaskę pana Zer bezmiarem w komputerach Hostią ostrych i szampana Chcą się zbalić, tu i teraz Sprawy mroczne i ogromne Kłamstwie cały świat I w kantach wszystko wina protestanta Że o Żydzie tutaj już nie wspomnę Chory łudzą, głodynych mnożą Koronują złotogłowiem Przekłamują wolę bożą Swym strzelistym pustosłowiem Wielbią krzyże i kajdany. Nędza dla nich wielkość znaczy Obnażonym i skazanym Kroją święty strój rozpaczy Sprawy mroczne i ogromne Hipokryzja świat połyka Wszystko wina katolika Że o Żydzie tutaj już nie wspomnę Policestwić, pozarzynać Wobec śmierci się nie wahać Biorąc z sobą poganina w wielkim hołdzie dla ale Wypijane rozpasanie, wieczność trwało w tamtym świecie Trup skóry są na kolanie, prorokowi służył przecież Sprawy wroczne i ogromne, cały świat krył naszą spłyję. Muzułmanin temu winien, że o Żydzie tutaj już nie wspomnę Jest żyć po co, ginąć po co Kochać mnożyć i zabijać Na olbrzyma ruszać z procą to cienić, odwijać Trąby donić, by mury kruszyć Gadać skrzebem lub kamieniem Stawiać nieśmiertelność duszy W zakład z własnym nieistnieniem Kwestia mroczne i ogromna Słodka świata treść wycieka Wszystko wina to człowieka o Bogu tutaj już nie wspomnę. No i właściwie podsumował, to tak jak i pierwszą piosenką Tomek Rzutko, Jacek Kaczmarski podsumował właściwie też to, co ja chcę mówić, że najbardziej istotnymi sprawami jest człowiek i Bóg i ich relacje, a religie to są szkodliwe rzeczy właściwie nie znać tej piosenki, to trzeba kupać płyty Kaczmarskiego, a nie chodzić sobie po internetach, tylko kupować. Zasłużył sobie na to, żeby kupić jego płyty. Ja kupiłem to jako kasetę, to jest z której to kasety było z pochwałał łotrostwa. Jacek Kaczmarski. Jeżeli nie znacie w tej wersji Jacka, to tak. To jest, jest najlepsza według mnie piosenka z tej kasety czy płyty. Absolutnie genialna, bym powiedział. Kurczę, aż no, normalnie jest wzór do naśladowania. No jest, no. A co do tego, że ktoś powiedział, że o, Marty może być jakieś piosenki właśnie nie piosenki nie zaśpiewać, no właśnie to jest jeden z moich planów czy projektów na odwyk, na przyszłość, żeby jakoś regularnie puszczać piosenki związane tematycznie z odwykiem czyli po prostu pisać do, na bieżąco je i śpiewać bo on miał motywację do tego no i no może, no może właśnie to zrobię zamiast nocy na odwyku tylko coś takiego może, może, nie wiem, może coś trochę innego bo by się przydało bo bym, bo bym też potrzebuję mieć jakiś pomysł na to, żeby mieć powód do pisania piosenek. Ja ich mogę pisać na pęczki tak naprawdę, a nie przy ich w ogóle, bo... No bo why? Bo po co mam pisać, jak mam w głowie? Potencjalnie, ile ich chcę. Więc nie wiem. Dobra, to jeszcze jak już tu jestem, zanim pójdę spać do końca, ludzkim jak urdejcie już spać, to inną piosenkę, chociaż może już nie... Nie, to nie lepszy niedosyt niż przesyd, jak ktoś powiedział. A nie widzę już nic co. Aha. A jednak widzę. Jedna rzecz, którą ostatnia piosenka przed Biedronką, już teraz całkiem ostatnia. Już wiem, czego prawie zapomniałem. Eee, to jest piosenka. Valley of Drying Bones jest to piosenka, która zaczyna każdy odcinek Nocy na Odwyku zaczynała każdy odcinek Nocy na Odwyku i piosenka, która zaczyna każdy odcinek w ogóle Odwyku na www.odwykom, to ten dźwięk pierwszy taki charakterystyczny no, także zawsze jak się to słucha to od razu wiadomo, o Odwyk także ja nie wiem jak się reaguje, ale ja lubię ten początek strasznie i on tak strasznie, tak pasuje do Odwyku, że normalnie nie mogę nie wiem dlaczego, po prostu też tak intuicyjnie wybieram, jak wybieram sobie te podkłady tutaj różne i te początki, czołówki do tych wszystkich rzeczy, to no nie wiem, to tak szukam, słucham, słucham i nagle wiem to i nie wiem dlaczego, tak to. I tak, tak chyba, no nie wiem, to jest taki rodzaj dziwnego wyczucia, intuicji czy czegoś i najlepiej jest, jak macie takie coś, nie zastanawiać się, nie analizuj. Po prostu bierz, patrz, wyczuj, jest, jedziesz, ryzykujesz, pasuje, pasuje, nie pasuje to nie, pasuje to pasuje. Tak jak się mówi w języku, jak ja mówię po polsku, to nie zastanawiam się teraz nad gramatyką, nad odmianą, według której deklinacji mam, jaki czasownik i rzeczownik odmienić. Nie wiem, czy mówię podmiot, orzeczenie, przysłówek, czy przydawkę. Po prostu mówię, bo pasuje. Wiem, że takie słowo pasuje. To samo jest z pisaniem piosenek, z pisaniem tekstów, z dobieraniem do audycji czegokolwiek. Po prostu skup się na tym. To jest dobra rzecz. Tak właśnie rób. Jesteśmy ludźmi i tak ludzie, in jeżeli coś robimy dla innych ludzi, to oni się tego spodziewam tego ludzkiego czynnika. Nie analizy matematycznej, tylko tego czegoś ludzkiego pasowania. Dlatego te piosenki, co są dobre, to są piosenki, których się nie da zdefiniować, wyliczyć matematycznie. To jest coś, co pasuje i już. Koniec. To było mądre, ale wiem, że nikt prawie nie zrozumiał to, co ja mam na myśli, bo większość śpi. Dobra, gdzieś to jest Valley of Dry Bones? Come on, where where is it? Valley, Valley, Valley. Nie mogę znaleźć, o Valley of Dry Bones. La, la, la. La, la Muszę gadać, bo muszę znaleźć. Valley, Valley, Valley. Wa. O, jest. Tu, o tu było. Ale jaja. Ja. Eee, Okej. Okay. Valley of Dry Bones. Ostatnia piosenka. I ostatnie cztery minuty Noc na Odwyku, które spędzimy tylko na słuchaniu. Też dobrej piosenki, którą bardzo, bardzo dawno temu dostałem od kogoś. Do tej pory nie wiem, kto to napisał, ale znam historię, która jest też z Biblii, z Księgi Ezechiela. A, jeszcze raz porządnie zaczniemy. To nie jest początek nowego odwyku, to jest piosenka. Paul oh. i mi coś. Dziejów, nie osądzę wieku, Nie złożę świadectwa, które kłamie piekło. W sieć kościelnych sklepień Nie wzniosę modlitwy, Napiętym nad garstką, nie podsunę brzytwy. Nie myślę, nie czuleć kroplówką pokrzepień, Nowego człowieka ze słów nie ulepię Nie wydam wyroku na podłość i małość Oddam nieomylność gromkim trybunałom Nie wskażę gdzie która ze stron świata leży mądremu to na nic Głupi nie uwierzy Załatwię najwyżej osobiste sprawy, tak by nie potępić, ale i nie zbawić, bez klęsk, rozczarowań, żalów, obyć myśli. nie ze zwycięstw i skrzywd i oczyści. Móc podarować prywatne zachwyty Komuś przed kim zachwyt goryczą zakryty By móc się podzielić swoim niepokojem Z kimś kto tak się boi przyznać Ja się boję By to co słabością, bólem i kalectwem Stało się modlitwem Na zakończenie naszego spotkania m, chciałem zaśpiewać piosenkę pod tytułem Sposób na przetrwanie.